Drodzy bracia i siostry, chciałbym Was przywitać niezmiennie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w tej pewności, że będzie to dobry czas, jaki wspólnie spędzimy. Wierzę, że modliliście się o dzisiejszą społeczność. Zauważyliście, że ja tak cyklicznie przypominam o tym, prawda? I to niekoniecznie jak to się mówi, dzisiaj rano, ale można też dzień przedtem się pomodlić. Chociaż jeśli nawet teraz to się pomodli, to jak wiemy, modlitwa ma moc zarówno wczoraj, jak i dzisiaj. Ma tak samą moc. I to niezależnie od tego, jak długo się modlimy, kiedy się modlimy, jak się modlimy, tylko przede wszystkim skuteczna ona jest wtedy, kiedy modlimy się z czystego serca. prawda? To jest warunek podstawowy. Serce musi być przed Bogiem czystym, wtedy ta modlitwa jest przez Boga przyjmowany i On działa ku naszemu wspólnemu pożytkowi. A będziemy na pewno opowiadać o sprawach Bożych, będziemy również śpiewać pieśni, być może jakieś świadectwa będą. Nie znam programu i, i wcale nie muszę znać, Bóg zna program. Także wszystko, nie tylko Słowo Boże, ale każdy aspekt naszej społeczności jest bardzo ważny. Tak jak mówię, czy to nasze modlitwy, czy pieśni, czy słowo, czy wiersz, czy też może jakieś świadectwo. Tym, co dzisiaj chciałbym się podzielić, to miałem zamiar już tak powiedzieć właściwie tydzień temu. Bo to chodzi za mną już, chodzi już chyba już od paru miesięcy, można by powiedzieć, i tak sobie myślałem, że może to będzie dobry czas akurat, tydzień temu, bo można było się, prawda, swobodnie wypowiedzieć. Ale jak zobaczyłem, że to taka uroczysta, uroczysta jest atmosfera. Ludzie uśmiechnięci, jedzenie na stołach, zastawa za przed każdym, koniec roku, początek nowego. chcę so, myślę, e, to chyba tak nie będzie pasować, bo temat, który bym chciał dzisiaj poruszyć, to... Ryzykowałem, że ktoś mógłby we mnie jakimś talerzem rzucić, albo z sałatką, to jeszcze gorzej. Słyszałem, e, lepiej odczekam. Może jak przyjdzie stosowna pora, stosowny czas, to chyba będzie lepiej jednak. No i jak, jak postanowiłem, tak też się stało, i to już zaraz tydzień później. A jest to jeden z wielu tematów, których, tak mówiłem, one tam sobie czekają. I żeby nie rozwijać już dalej tego no czekałem, ale musiałem wypchnąć w końcu i, i kwestię śmierci, o których chciałbym dzisiaj troszeczkę powiedzieć, a bardziej jak wyjść z tej kłopotliwej sytuacji, w jakiej człowiek, w jakiej ludzkość się znalazła, to znaczy, że no, każdy musi umrzeć, kochani. No, oprócz wyjątku, jakim jest, kiedy będzie zmartwychwstanie i zabranie kościoła, no to wtedy wiadomo, człowiek już nie umrze. Człowiek, który jest wierzący, zostanie po prostu przeobrażony w ciało uwielbione i wzięty do Pana. Czyli On nie zazna śmierci takiej, jaką my znamy, to jest śmierci fizycznej. Ale to jest tylko wyjątek, ja myślę, że to oscyluje mniej więcej około 1%. Generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że śmierć po prostu dotyczy każdego człowieka. I jest to jeden z głównych jej atrybutów. Nawet się tak mówi, że... Yy, nie ma nic bardziej pewnego niż, niż podatki i śmierć, prawda? Jest takie powiedzonko, ono już jest aktywne od wielu, wielu lat, od wielu dekad. Podatki i śmierć to są najpewniejsze rzeczy. No a z racji tej, że dzisiaj z tymi podatkami, jak wiemy, to różnie bywa, ludzie unikają podatków, robią różnego rodzaju triki księgowe, także te nawet podatki już, jak to się mówi, na psy spadły, czyli pozostała jeszcze tylko śmierć tak naprawdę, która jest naprawdę pewna. Jest pewna i to jest takim, powiedział, główny atrybut śmierci, a drugi atrybutem jest yy, nieprzewidywalność. Nieprzewidywalność. Nikt nie wie, kiedy umrze. Ludzie wiedzą w jakimś tam przybliżeniu, że jak dziecko przychodzi na świat, to... Powiedzmy, w tym okresie no, jest prawdopodobieństwo bardzo pewne, że ono przyjdzie. może nawet określić co do dnia. Być może w niektórych sytuacjach przez zaawansowanej technologii nawet co do w miarę jakiejś pory dnia. Natomiast jeśli chodzi o śmierć, to nikt nie wie, kiedy to dziecko, które przychodzi na świat, kiedy ono umrze. Jako już czy to dorosły, czy to młodzieniec, czy jakkolwiek bądź. Czyli ogólnie rzecz biorąc jest bardzo nieprzewidywalna. I ja bym chciał tutaj jako przykład podać swoją osobę. Kiedyś mówiłem, ale tak bardzo skrótowo, teraz tylko w zasadzie przypomnę, że też kiedyś miałem sen na temat, jak umierałem. Śmiał. Taki sen miałem. Umierałem po prostu. Położyłem się spać tak jak zawsze i umierałem. I muszę wam powiedzieć, że było to takie, takie dziwne jakieś uczucie. Nie było to ani przyjemne, ani też straszne, bo no, wiedziałem, że jestem pojednany z Bogiem, umierając, prawda? I nie będę tutaj tego obrazował wizualnie. I w każdym razie była kwestia tego, że odchodzę, wiedziałem, byłem pewien, nawet próbowałem wołać moją żonę, ona nie odpowiadała, czyli był to sen. Po prostu nie była to jako rzecz rzeczywista, tylko po prostu był to sen, wołałem ją, ona nic, no i, i umieram. Wiecie, jakie to takie, takie, mimo wszystko takie dziwne uczucie. Z jednej strony yy, wiedziałem, że to przyszło i, i musi to się stać, ale z drugiej strony tak, no dobra, no i co dalej? I przede wszystkim główna myśl była tego, to co się najbardziej jakoś przebijało przez te wszystkie moje myśli było, dlaczego teraz? No, a, no ale teraz? No wiem, że, że śmierć jest nieprzewidywalna i tak dalej, i tak dalej. No ale mimo wszystko, ale dlaczego teraz? Czy to teraz? To mi dało do zrozumienia, że naprawdę kiedy idziemy spać, to nigdy nie wiemy, czy obudzimy się żywi. Musimy to naprawdę uwzględnić w swoim życiu. Śmierć jest pewna i jest nieprzewidywalna. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie. Ona cały czas stoi na posterunku, kosa naostrzona, wyklepana dobrze, ja bym powiedział jest bardziej mobilna niż nawet sieć Żabka, gdzie jest czynne siedem dni w tygodniu i nie wiem, tam ileś godzin, non stop, prawie non stop jest czynne, tutaj jest jeszcze bardziej yy, mobilne, bo to jest w zasadzie tak, że w każdej chwili może przyjść. No ale ja nie chcę mówić w sumie o śmierci, chociaż no, wiadomo, no, można, można o tym dużo mówić, aczkolwiek ludzie generalnie żywiąc nie lubią o tym mówić, chyba zgadzacie się, nie? Nawet wczoraj byliśmy na takim przyjęciu rodzinnym Tam ten temat tak śmierci troszeczkę wszedł, wszedł, wszedł od razu, jak rak, do tyłu, i do tyłu, i do tyłu. Nikt nie chce śmierci rozmawiać. Dziwne to trochę jest, bo przecież to jest nieuniknione, prawda? I kochani, my jako ludzie wierzący, jako ci, którzy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, który jest życiem i przez to nam też dał życie, też musimy się z tym po pierwsze zmierzyć jakoś, bo jest to uniknione, i poza tym, no nie wiem, chyba być przygotowanym na takie rzeczy, prawda? No chyba jest to sprawa istotna, bądź co bądź to zazwyczaj się, zazwyczaj się raz tylko umiera i już nie ma, jak to się mówi, poprawki. Poprawki to można sobie zrobić na, na maturze, na jakimś podyplomowym egzaminie, na doktorancie czy na magisterce, ale tutaj nie ma poprawki, po prostu jest raz i koniec. Game is over, jak to mówią zachodni nasi przyjaciele. Wszystko już jest po wszystkiemu. Czyli nie można tego ominąć, chociaż tak jak mówię, ludzie to omijają, a tego po prostu nie da się przeskoczyć. Musimy po prostu się z tym zmierzyć od czasu do czasu, po prostu pomyśleć na ten temat, czy aby nasze drogi rzeczywiście są takimi drogami, jak Bóg, jak Bóg widzi w nas. Trzeba po prostu korekty, korekty pewnej korekty. Kochani, my jako wierzący, czyli ludzie, którzy powierzyli swoje życie Bogu, złożyli u stóp Jezusa Chrystusa pod krzyżem, jesteśmy wolni od tej śmierci. W Jezusie Chrystusie zostaliśmy przeniesieni z tego świata do Królestwa Syna. Słowo Boże wyraźnie nam określa, że kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma syna, nie ma żywota. Nie wiem, co tutaj jest trudnego w tej Ewangelii. Prostota według mnie jest bardzo widoczna, że kto ma syna, ten ma żywot. Kto nie ma syna, nie ma żywota. Niestety. Dlatego musimy badać, czy, czy rzeczywiście w naszym życiu zadziałało to, i mimo wszystko jednak upewniać się od czasu do czasu, że, że to nadal działa, bo jak sami doskonale wiemy, nie tylko początek zbawia, ale zbawia koniec. Także musimy to uwzględnić. My zostaliśmy przez Boga przeniesieni do Królestwa. W Jezusie Chrystusie mamy żywot wieczny. Ale jest jeszcze coś takiego, że nawet ludzie wierzący, nawet ludzie wierzący mogą mieć problem z tą śmiercią. Mogą po prostu się lękać. Ja wiem, że ludzie, którzy są młodzi, to mniej o tym myślą, natomiast ludzie, którzy są starsi, a już wiekowo już dosyć zaawansowani, to ta, ta, ta myśl coraz częściej puka i jest coraz bardziej wyraźna. I... W zasadzie nie znam was, ale jestem przekonany, że są wśród nas tacy, którzy mogą mieć z tym problem i mają problem. Lękają się po prostu śmierci i nie jest to dobre. Od razu wam powiem. Bo jako ludzie wierzący Bóg dał obietnicę, że ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, lęk przed śmiercią został im odebrany. Ja tu przeczytam stosowne słowo żeby to jakoś nam przybliżyć jeszcze poprzez Słowo Boże, nie tylko poprzez to, co ja mówię, ale żeby to niejako uwiarygodnić. Człowiek, który jest wierzący, został wyrwany. Został wyrwany z lęku przed śmiercią. Człowiek, który żyje w lęku przed śmiercią, jest w niewoli. W do Hebrajczyków jest to napisane. Ci wszyscy, którzy powierzyli swoje życie Chrystusowi, są wolni od lęku przed śmiercią. Wyszli z niewoli, w której byli przedtem. Jeśli u Ciebie tak nie zadziałało, albo na dzisiaj nie działa, to nie ma innej rady, jak tylko z, z przyjść z tym do Boga. Tutaj nikt nikomu nie pomoże. My jako osoby, które tutaj stoimy w tym miejscu, to możemy tylko sobie nawzajem, czy to przez świadectwa, czy przez słowo, dawać pewnego rodzaju wskazówki, takie ja bym powiedział, takie jak są znaki drogowe, nie w którym kierunku iść. Ale tego nie można wykonać. Żaden, żaden kaznodzieja, żaden usługujący składający świadectwo, nie zrobi tego za nikogo. To są tylko rzeczy, gdzie jest wskazywana droga. Natomiast zupełnie czym innym jest. Moja osobista społeczność przed Bogiem. Na ile skorzystam ze społeczności i na ile ja sam osobiście przedstawię tę sprawę przed Bogiem, na tyle będę miał sukces. Dlatego wszystkich zachęcam, tych, którzy mają z tym problem, a mogą mieć problem, żeby przyszli z tym przede wszystkim do Boga. Nie ma innej drogi. Przeczytam. List do Hebrajczyków, drugi rozdział, 14, 15. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on, czyli Jezus Chrystus, również miał w nich udział, czyli we krwi i w ciele, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. To jest proste, prawda? Jeśli diabeł miał jakąś władzę nad śmiercią i został pokonany, to automatycznie ten oręż został mu z łapsk wytrącony. I aby wyzwolić, po to przyszedł Jezus Chrystus między innymi, między innymi aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Człowiek niezbawiony, czy on sobie zdaje z tego sprawę, czy nie, na ile sobie zdaje sprawę, czy nie, ale niektórzy są tacy bardziej, ja bym powiedział jacyś, yy, tacy tolerancyjni w tych sprawach, szczególnie ci młodzi, ale, ale ci starsi już nie, więc niezależnie od tego, na ile on jest świadom tego, to tak naprawdę w chwilach trwogi Zawsze woła o Boże, nigdy nie zawoła o diable. Nie znam jeszcze takiego przypadku. Zawsze wołają o Boże, chociaż nawet są mateistami. No, jakoś to tak działa, coś jednak jest tym, prawda? I ludzie ci po prostu żyją w lęku przed śmiercią, są w niewoli. Jezus Chrystus, tak jak powiedziałem, przyszedł po to, aby zniweczyć te dzieła diabelskie i aby tych, którzy są Chrystusowi, których, w których mieszka Jezus Chrystus, którzy zostali przeniesieni, aby ten stan został odjęty, odcięty. On nie powinien być w życiu człowieka wierzącego, bo Bóg daje nam obietnicę. Ja to traktuję jako obietnicę. Sama kwestia śmierci jest przestrogą, ale wyzwolenie od śmierci jest Bożą obietnicą, że nie musi już tak być. Czasami, wiecie, dziwię się, naprawdę się dziwię, naprawdę się dziwię, że dużo jest próśb modlitwy o uzdrowienie ręki, nie wiem, żołądka, wrzodów, czy cokolwiek bądź, a tak mało jest próśb o to, żeby wyzwolić mnie od lęku przed śmiercią. Przecież to, to drugie jest dużo ważniejsze, no każdy powie. My musimy być po prostu czujni, musimy wiedzieć, jakie są priorytety. Priorytetem jest Królestwo Boże. My na pierwszym miejscu powinniśmy zabiegać o to. Ja nie mówię, że modlenie się o lepszą pracę, wiadomo, czy, czy o lepsze zdrowie jest złe. Można się modlić. Ale jeśli o to się modlimy, to co najmniej w skali 3 do 1 powinniśmy częściej modlić się o to, co będzie w Królestwie Bożym, na jakiej drodze ja jestem, jaką drogą ja idę, żeby Bóg mnie chronił od lęku przed śmiercią, bo jeśli ja się boję śmierci, jeśli ja się boję śmierci, to ja jestem niewolnikiem. Tak Słowo Boże mówi. Ja mam tą swobodę, że nie muszę nic wymyślać, tylko po prostu czytam to i mówię o tym, co jest napisane w Słowie Bożym, co Bóg zdecydował, co powiedział, że będzie. I traktuję to, tak jak powiedziałem, jako obietnicę dla każdego człowieka, dla każdego człowieka, z którym mam możliwość rozmawiać. No i przede wszystkim, tak jak tutaj jesteśmy zebrani, my mamy obietnicę od Boga, kochani, i tak to przyjmijmy. To jest Boża obietnica, która jest pewna, że mogę być wyzwolony od lęku przed śmiercią, jeśli takowy jest w moim życiu. Powiem wam, jeśli to zadziała, a musi zadziałać, jeśli tą sprawę oddamy Bogu, to nasz wróg publiczny numer jeden, czyli śmierć, stanie się naszym sprzymierzeńcem. Tak, stanie się naszym sprzymierzeńcem. Znamy świadectwo apostoła Pawła, prawda? On mówi, że dla mnie śmierć jest zyskiem, bo tak naprawdę ja bym wolał już umrzeć. Czy nie była jego sprzymierzeńcem? Oczywiście, tak wiecie, w cudzysłowie, no, można sobie to jakoś tam wyobrazić. To no Nie to, że ona przychodzi z kosą i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, śmierć jako śmierć, jako stan, przed którym, z którym człowiek musi się zawsze zmierzyć. O to mi chodzi. W każdym razie on był, śmierć dla niego była sprzymierzeńcem, ale nie tylko Pawła. Śmierć dla była sprzymierzeńcem Piotra, on też o tym mówi w, swoim, w swoich listach. To nie jest odosobniony przykład tylko Pawła. Piotr o tym samym mówi I ja jestem przekonany, że wielu, wielu, wielu wierzących, czy to w tamtych czasach, czy nawet dzisiaj, są w tym samym miejscu. Oni też składają świadectwo, tylko po prostu no, nie ma tego zapisanego w Biblii. I powiem wam na sam koniec, bo wiadomo, chciałem króciutko powiedzieć i tego się trzymam, że jeśli to zadziała w moim życiu, że śmierć stanie się moim przy, sprzymierzeńcem, to każdy, który tego dostąpi, zrozumie sens życia jeszcze tutaj na ziemi. Słowo Boże wyraźnie mówi, że szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, czyli szukajcie tego, co jest w górze, a wtedy nawet to tutaj wszystko będzie nam dane. Ale najpierw musi być tamto. Jak pozamieniamy kolejność, klapa. Powtórka, póki jeszcze jest czas. Bo może być moment, że nie, że, że nie ma czasu. Tak się myślę, i jeszcze powiem jedno świadectwo, już naprawdę na zakończenie, tylko to będzie smutne świadectwo, którego nigdy nie bierzmy przykładu, nigdy. Znałem brata w Chrystusie, który miał teścia. I to był wierzący. No, jak to w Chrystusie? To był człowiek wierzący, brat w Chrystusie i temu teściowi mówiono wiele razy przez 30 lat o zbawieniu. On nic odrzucał, odrzucał. A w ogóle, gdzie tam daj spokój? Tam, jakie tam, kto tam wie? Wiecie, to jest najlepiej. Kto tam wie? No i przyszedł czas, że ten, ten teściu niezbawiony rzeczywiście już miał tyle lat, już był w tak zaawansowanym wieku, że w końcu wylądował w szpitalu. No i ten mój brat w Chrystusie pojechał do niego raz jeszcze do szpitala. Pojechał do niego do szpitala i jeszcze raz yy, prosił go, żeby pojednał się z Chrystusem, bo on może zaraz umrzeć. I wiecie co, ten człowiek nierozsądny, głupi, bo Biblia, w Biblii jest słowo głupi, tak żeby nie było, że ja komuś ubliża. W Biblii jest napisane wiele razy słowo głupi zawarte, czyli człowiek głupi odrzucił. Wyobrażaj sobie, 30 lat, potem zapomniał, jeszcze przed śmiercią, bo to było dwa dni przed jego śmiercią, odrzucił tą ofertę. I tak sobie myślę, o Boże, tragedia. Człowiek, który za dwa dni stanie przed Bogiem. Niczego nie musiał właściwie robić. Nie musiał trudzić się, żeby remonty robić w kaplicy, przygotowywać słowo, zmywać po agapach. Nic nie musiał robić, nic. Tylko miał leżeć, przyznać, Panie Jezu, rzeczywiście zgrzeszyłem, wybaw mnie, załatw moją przeszłość i przyszłość. W przeszłości swojej wiadomo, człowiek nie może nic już tam zrobić, bo tylko może wyznać grzechy, które popełnił. I to za to wziął okup Jezus. No i starać się żyć, prawda, według Słowa Bożego. To już tak na przyszłość, w którym Bóg wspomaga. Ale on nawet tego za bardzo nie musiał robić. On za dwa dni zmarł. Mógł tylko poprosić Boga o Jego miłosierdzie, o jego miłosierdzie i żeby go wspomógł w tym wszystkim. I on to odrzucił. to ten, ten mój brat w Chrystusie, Robert to był, on mi to opowiadał chyba z dwa lata temu. Wiecie, to do dzisiaj we mnie bije. Jak głupim człowiek może być. Dwa dni leżeć w łóżku. I tak musiał leżeć, i tak musiał leżeć. Nie miał innego wyjścia. I tylko wyznawać przed Bogiem swoje grzechy. I prosić o łaskę. I nic nie musiał robić. I odrzucił. I to jest świadectwo, któremu nikogo, które nikomu nie polecam. Bądźmy naprawdę ludźmi rozsądnymi. Czas mija, czas tyka. Musimy się zmierzyć z tym. Zabiegajmy o to naprawdę na pierwszym miejscu. Zobaczycie, że jeśli ktoś ma z tym problem, to się zmieni i jego życie naprawdę zmieni się. Będzie patrzył jak przez, jak to się mówi, przez różowe okulary. Będzie zupełnie inaczej. Powstajmy i pomódmy się w tej kwestii, proszę. Panie Boże, dałeś nam kolejny dzień łaski. Sprawiłeś, że stoimy jeszcze przed Twoim obliczem i możemy wyznawać nasze grzechy, możemy wyznawać nasze ułomności. Chociaż też możemy, Panie, modlić się do Ciebie w uwielbieniu, w dziękczynieniu. Ty najlepiej wiesz, Panie Jezu, kto czego potrzebuje. Ja wierzę, że są jeszcze wśród nas tacy, wiem, że ja też mam w tej kwestii jeszcze sporo do zrobienia, przedstawienia przed Tobą, żeby te sprawy jeszcze ruszyć do przodu, Boże. Proszę Cię, abyś nam dopomógł, abyś dopomógł każdemu z nas na tyle, na ile jeszcze jest to w nas nie do końca utwierdzone, abyśmy rzeczywiście mogli Ciebie w uwielbieniu, w dziękczynieniu wywyższyć z czystego serca, w wolności, Panie, w wolności Ducha Świętego, aby to przykre rzeczy, które Zawracają głowę ludziom, przede wszystkim tym, głównie tym, którzy są jeszcze niezbawieni, aby nie były naszym udziałem, Panie. Ty dałeś tą cudowną obietnicę, Panie, i my wiemy, że u Ciebie jest wszystko możliwe, u Ciebie jest moc, w Tobie jest nasze zwycięstwo. Dlatego Tobie oddajemy to w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, w tym cudownym imieniu, które nam dałeś, które nam przekazałeś. Jesteśmy pewni ufności, jesteśmy pewni, że Ty możesz to uczynić, Boże. Przez moc Twojego krzyża, przez moc Twojej krwi, którą Ty przelałeś na krzyżu i moc Twojego ducha świętego. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany Panie Jezu, że przyszedłeś na tę ziemię, miałeś udział w ciele i krwi, jak dzisiaj słyszeliśmy. Stałeś się w pełni człowiekiem, aby wziąć na siebie ludzki grzech i karę za ludzki grzech, śmierć, gdyż taka jest Boża sprawiedliwość, że zapłatą za grzech jest śmierć. I dziękujemy, kochany Panie, że Ty umarłeś, abyśmy mieli życie, abyśmy przechodząc przez tą fizyczną śmierć, nie weszli w daleko straszniejszą, wieczną śmierć, oddzielenia od Ciebie i Twojego życia, i Twojej radości i Twojej chwały. Dziękujemy, że pokonałeś szatana, który miał władzę nad śmiercią. I dzisiaj, Panie, Ty dzierżysz klucze piekła i śmierci. Ty jesteś Panem, Panem, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i Wiemy, że ufając Tobie nie musimy się lękać ani rzeczy, które dzieją się tutaj, teraz w naszym życiu, ani nie musimy lękać się śmierci, przejścia na drugą stronę. Ale możemy dojść do tego miejsca wiary, w którym możemy powtórzyć za Apostolem Pawłem, że śmierć jest naszym zyskiem, że być z Tobą to daleko lepiej niż żyć tutaj na ziemi. Panie, modlę się o każdego z nas, abyśmy mieli w sercu tę radosną ufność w Tobie, że kto wierzy w Ciebie, nie ujrzy śmierci, ale już przeszedł ze śmierci do życia. Ty, Panie, jesteś naszym życiem. Chwała Tobie. Wielbimy Ciebie. Wywyższamy Ciebie za to wielkie zbawienie, w którym możemy mieć udział. Chwała Tobie, Panie. Amen. Amen. Panie Ojcze dałeś mi dzisiaj taką możliwość, przypomniałeś mi Panie kiedy mój mąż odchodził do Ciebie Panie dałeś taką widoczność Panie radości w Jego oczach Panie w Jego sercu Panie, hmm. że przez właśnie przez chorobę mógł pojednać się z Tobą kiedy powiedział teraz ja wiem hmm. Dało się pełne radości, uśmiechu. Ja mhm. wtedy jeszcze nie wiedziałam nie, nie miałam takiej wiary Pani. Dlaczego on no. jest pełen radości, pełen uśmiechu na twarzy? A ty to pani udzieliłeś. ukazałeś i jak Zabierając go do swojej liczności Pani. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi możliwość tego obrazu, tego widzenia, bo będę w szpitalu widziałam, jak ludzie nie pojedynając z Tobą odchodzą do wieczności, ale gdzie? Mm. Panie, dziękuję Ci, że zwaliłeś mnie do męża, mm. że mogliśmy popytować że mogliśmy przebaczyć sobie, Panie. Ci, Panie. Że Ty dałeś tak dobry czas wtedy, że ukazałeś nam swoją łaskę, Panie. Ci. Że mimo choroby, Panie, dałeś mi pokój do serca, dałeś mi swoje zwycięstwo, Panie, że mm. byłeś ze mną, że nie opuściłeś mnie, Panie. Wszyscy się wili, że ja chodzę w takim zwycięstwie, Panie, nawet kiedy użyłeś mnie do opowiedzenia świadectwa na tym darmu. Mm. Panie, to byłeś ze mną, Panie. Mm. Kiedy mówiłam, jak Bóg zbawił jego duszę, kiedy opuścił ten świat, już nie dał rady zamachać w tych się w grzechach tego świata, w tym ludzie, w tym wszystkim, Panie, mm. ale skierował swój wzrok na Jezusa, na jedynego zwaliciela. Boże, tak bardzo Ci dziękuję. Dzięki Ci, Panie. Za to, że zbawca. tak nie Trzymałeś w swoich rękach przez ten czas i dzisiaj trzymasz, Panie. I Dzieci. Tobie za to chcę oddawać chwałę. Chcę Ci wyższeć, Panie, bo nie ma innego ratunku, jak w Tobie. Ty jesteś siłą naszą. Ty jesteś Chwała. na nim. Naszą miłością, Panie. Ty poświęciłeś mm. siebie, aby nas ratować z tego brudnego świata. Dzięki. Ty wychwałeś nas z mocy, ciemności. przyniosłeś do królestwa, swojego syna wniłowanego. Dziękuję Ci, Panie, mm. za to, że w Tobie mamy zwycięstwo mamy zwycięstwo, Panie jest. Chwała to. Za wszystko chcecie Cię wywyższyć. Za moje życie, które mi dały w różnych sytuacjach, zmaganych, ale Ty zawsze wyciągasz pomocną dłoni, Panie. Cięć. Tylko, że nosisz, kiedy spadam, Panie. Ty ratujesz mnie. Dzięki Ci za to, Boże. Wychwala Cię, wypyszam. Ponad wszystko bądź uwielbiony w Królu, nieba i ziemi. Chwała ci Panie. Chwała. Amen. Amen. Amen. Dzięki. Panie Jezu, Ty, który przeprowadzasz Panie ze śmierci do żywo. Panie, dziękuję Tobie, że i Ty stanąłeś się do mojej drodze Panie i usprawiedliwiłeś mnie, Panie. Dziękuję Ci Panie, że Ty prawdziwie, Panie, zabierasz ten lek przed śmiercią, Panie i uwalniasz człowieka, Panie. Dzięki. Przeprowadzasz do wolności. Panie, dziękuję Ci za to słowo, też dzisiaj przypomnienia, Panie. Chcę rozważać i myśleć o Twoim Królestwie, Panie, mm. o Jego sprawiedliwości, o tym, mm. co w niebie, Panie. Mm. Panie, tak by pomóc, aby to słowo, y, to, Panie, wybierało wpływ na nas, Panie, na nasze serca, abyśmy mm. się odrywali od tego świata, Panie, nie dopuszczali mi korzeni. Panie, bo to się zazwyczaj właśnie wiąże też z tym, że nie chcemy stąd odchodzić, a przecież, Panie. Ty masz lepszą rzeczywistość, Ty masz, Panie, życie, światło, Panie, pokój, Panie, wolność, Panie, tak proszę, aby te rzeczy były żywe i zawsze na pierwszym miejscu, Panie, w sercu moim, w sercach naszych, Panie, aby żyć tym właśnie, Panie, tym, co masz dla nas w swoim Królestwie. Panie, dziękuję Ci tak jeszcze raz, Panie, za to, co było mówione, za Kościół Twój, Panie, za to, że cały czas działa Panie w sercach Twoich dzieci, Panie. I patrząc na Ciebie, Panie Jezu, na Twoje dzieło, na Twoje słowo, Panie, tak można mieć wielką nadzieję, Panie, i pewność, Panie, że Ty jesteś tym, który swoich obietnic dotrzymuje, Panie, bo Ty jesteś gwarantem, to Ty obietnicę, Panie, sam ze sobą Przymierze e, zawarłeś, Panie i to jest gwarant, Panie. Dziękuję Ci, że to się nie opiera na jakiejś ludzkiej woli albo w tym, co człowiek musi uczynić, ale to się opiera na tym, co Panie, co Ty uczyniłeś, na Twoim dzielach, Panie Z Panierny. Mhm. Dziękuję Ci za to, Panie Jezu. Chodź wywyższony. Amen. Amen. Szodzie kochani, tak chamę dziękować za ten czas, jaki teraz możemy mieć, że z Twojej własnej się tutaj zgromadzamy dawać no, na kolejny pięknie. dzień i Panie chcemy przeżywać tą wspólnotę teraz na Twoją chwałę. Dziękuję Ci za Słowo Twoje, które jest światłem no. dla nas i Ty oświecasz te nasze ścieżki bo abyśmy się nie pogubili, ale żebyśmy chodzili właśnie wąską drogą naśladując ciebie, Panie, bądź uwielbiony i przez te różne trudności i choroby, które nas spotykają mm. Panie, powiem, że to wszystko ma, ma cel, Ty też i kształtujesz wiarę i, i, i Ciebie można bardziej poznać i przede wszystkim Pani właśnie ta obietnica, że przyjdzie ten dzień, że staniemy przed Tobą twarzą mm. w twarz i to może być już niedługo Panie i to jest dla nas pociecha. Mm. Dziękuję Ci za tą żywą nadzieję w Jezusie Chrystusie mm. za wolność, za Bóg za radę, za Kościół Ci dziękuję, za braci, mm. za siostry, Panie, że razem możemy e, właśnie Cię i dziękować Ci Boże, bo gdzież myśmy my Ciebie bez Ciebie, Panie, Ty jesteś naszym skarbem, mm. bądź uwielbiony w tym czasie i w życiu każdego z nas, że o jesteś tego, Ty nas wyrywałeś, nas robiłeś, Panie, chwała Ci Panie, Amen. amen. amen dziękuję Ci, też, tak, że przypominasz na wszystkim taki szaf jest słowo tam poszli w górę, że on tego całego nie być, żeby być z Tobą w liczności, mm. że to jest tylko jakby chwila. No, nie ma e, nie mamy się rozglądać, żeby tylko korzenie że nasze deszło w tą ziemię, ale Pan do Ciebie tam mm. Przypominasz, że w Tobie jest właśnie nadzieja, w Tobie jest dla mnie. Nie jest tak, jak kiedyś wierzyłem, że człowiek nie raz idzie w jakimś samodoba, coś sobie będzie. Ale to w tobie jest nadzieja, to że jest zbawienie, żeby mieć tą, tą, tą, tą radość, a nie strach, tylko radość, że pewnego dnia tam będziemy i pewne dni już to się skończy, te, które wyznaczyłeś naszą drogę, choć czasem nam się wydaje, że jakbyśmy chodzili sami naprawdę, to ty w ty tych ścieżki prowadzisz. Pewnego dnia będziemy tam stoją, jeśli będziemy mnie wszystko pokładali, żebyście trzymać świętości życia, boże i Twojego słowa i Ciebie, mm. jedności z Tobą, że twoje z nami. to będziemy Twoim Mamy to zapewnienie, to zbawienie w Tobie, to radość, gdzie już nie będziemy tam doświadczać tam tego, co tutaj. Mm. Ciało ja Ci, o tym dziękuję, że przypomniesz tego, że mm. taka perła, taka najważniejsza, dla na najważniejszych rzeczy. Dobry, Patrzeć, no. wybrać, to ale... Ale... Panie Ale też chcę Ci podziękować za to, że objawiłeś się jako żywy, prawdziwy, niezbadany i niezrozumiałej gdyby mnie o sobie, ale, ale prawdziwy o sobie. Panie, to pragnienie, które Pan Ciebie, jest właśnie przeciwne lękowi społeczność z Tobą jako z prawdziwym Bogiem. Ten, to przyciąganie, Panie, które jest w miłości do Ciebie, które jest w podziże do Twojej osoby, to jest to, dzisiaj prawne, co chcę, żeby było więcej w tym życiu, bo to właśnie to jest przeciwne lękowi, przeciwne y, temu, żeby się odwracać y, od Ciebie. Panie, świat się od Ciebie odwraca, mimo, że Ty nawołujesz. A ja nie chcę się od Ciebie odwracać, chcę do Ciebie wnosić. I wiem Panie, że ten kto do Ciebie gnie, kto pragnie Ciebie, kto chce być przy Tobie, być blisko, ten w chwili wyboru Panie, nie, nie będzie kierował się strachem. Hmm. Bo Twoja miłość, Twoje przyciąganie miłości jest o wiele silniejsze niż nasz ludzki strach. Chwała Tobie Panie. Panie chwała Tobie za hmm. to, że Ty tak hojnie dajesz po tym szukają. ci. nam Pani więcej, przebywać przy Tobie mm. więcej, wpatrywać się w Ciebie, tak, myśleć tak, o Tobie, tak. szukać Twojego słowa, jakby mm. wykonywać Panie to słowo w życiu. A wtedy jestem pewien, że ani strach, ani zagrożenie świata, mm. nic nas Pani nie odciągnie od Ciebie. Mm. Wyzwoliłeś z tego. Chwała Tobie, Panie. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za nowe przymierze, Panie. Stajując te dobre pragnienia w moim sercu, Panie, mam przed oczami Ciebie, Panie, Twoje dzieło, to, że to Ty, Panie, zamieszkałeś we mnie, Ty, Panie, wlałeś ducha Twojego, Panie, nie mam przed oczami siebie Panie i swojego dobrego serca, ale Twoje wielkie, wspaniałe dzieło, Panie jest. Pan chcę Cię wywyższać za to, dziękować tutaj, Panie um. za nowe przymierze, które Panie trwa i Panie chcę być oddany właśnie Tobie Panie i Twojemu um. I Też Panie mieć tą umiejętność, tą ta, Panie, bliskość, relacje z Tobą Panie, aby choć też głosiciela tego nowego przymierza Panie. Nie mówić o tym, ale też, Panie, żyć Pani według tego nowego Panie. To jest od Ciebie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za wszystko i Twoje nie będzie wywyższone. Amen. okazałeś Pani, chcę przynieść do Ciebie, naszych bliskich, bo dzieci nasze, Panie, żeby wypisano na tej drodze, bo będziemy poznać Twoją prawdę, wolność w Tobie, nadzieję żywo, Panie, tak proszę Ciebie, umiejętuj się nad nimi, nad naszym rodzeństwem, czy, czy z poporządkami, tam, gdzie nie ma czynności, gdzie y, Panie serca nie oddano Tobie chwały, tak proszę Cię, zajaśnić w tej jeszcze jest czas na w duszy, bo to jest najcenniejsze należeć do Ciebie. Ty jesteś naszym szczęściem, być blisko Ciebie. To jest nasze szczęście. Słyszeć Twój głos, podążać za Tobą i, i mieć tą perspektywę, że za chwilę będziemy razem i będziemy tam już wiecznie i cokolwiek obiecałeś, to wszystko uczynisz tak, jak powiedziałeś i tam dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem wiernym, cudownym i chcę u Ciebie składać Twoich rękach, Życie naszych bliskich, abyś Ty działał, abyś Ty wyrywał panie, z tej ciemności. Proszę ci, o Amen. Amen. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według jego uczynków, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania Waszego. Wiedząc, że rzeczami Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego wam przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata ale został objawiony dopiero w czasach ostatecznych ze względu na was, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z martwych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Skoro wasze dusze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, ku nieobłudnej miłości bratniej. Miłujcie czystym sercem jedni drugi gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa, gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego, jak kwiat trawy, uschła trawa i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. Panie, dzięki Ci za to Słowo Życia, które karmi nasze dusze. Słowo, które trwa na wieki. Niebo i ziemia przeminą, a Twoje Słowo nie przeminą. Jest to Słowo życia, Słowo, które było zwiastowane przez wybranych Twoich apostołów i które na przestrzeni wieków, aż po dziś dzień jest zwiastowane, niosąc życie tym, którzy wierzą. Daj, Panie, żebyśmy, żebyśmy i my byli Uważnymi słuchaczami, ale więcej, wykonawcami tego słowa. Aby Twoje życie mogło płynąć w nas i przynosić życie ludziom wokół nas, którzy jeszcze Ciebie nie znają, którzy są w ciemności i w śmierci. Niechaj, Panie, to słowo życia uzdalnia nas do tego, by nieść tą dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie. I wołamy, Panie, o naszych bliskich, naszych sąsiadów, ludzi wokół, ginących. Zmiłuj się nad nimi, tak jak nad nami się zmiłowałeś. Otwórz ich ślepe oczy, skrusz ich kamienne serca. Zegnij ich twarde karki, pomóż im paść przed Tobą, uniżyć się przed Tobą przyjąć zbawienie które oferujesz darmo z łaski przez dzieło Jezusa Chrystusa przez jego świętą przelaną krew przez jego mękę śmierci i zmartwychwstanie prosimy kochany panie daj nam oglądać jeszcze owoc jego cierpienia jego śmierci jego dzieła w życiu wielu ludzi wokół nas prosimy nieustannie panie wołamy do ciebie o dzieło zbawienia w ich życiu. Ku Twojej chwale, ku życiu wiecznemu. Amen. Amen. Daj nam, Panie, łaskę wsłuchiwać się w Twój głos. Ufamy, że gdy otwieramy Twe Słowo, gdy je czytamy, gdy otwieramy nasze serca, byś mówił do nas. Twój Duch oświeca nas, Twój Duch wprowadza nas w poznanie Ciebie. Twój Duch przemienia nas na Twój obraz. Potrzebujemy tego każdego dnia głębokiej przemiany z chwały w chwałę na Twój obraz, na tego, na obraz tego, w którego wpatrujemy się. Prosimy, działaj w każdym z naszych serc. Prosimy o naszych braci i siostry, których nie ma dzisiaj z nami. W ich potrzebach, Twojego posilenia w duchu, w ciele. Prosimy. Mów do nas, Panie. Wlewaj w nas Twoje życie. Oddajemy Ci hołd i cześć. Otwieramy przed Tobą nasze serca. Amen. Usiądźmy, kochani. Spójrzmy, kochani, listowi Lidia, czwarty rozdział. I przeczytajmy szósty wiersz z tego rozdziału. Listowi Lidia, czwarty rozdział, szósty wiersz. Przeczytam z dwóch przekładów, najpierw z Ligi Warszawskiej, a następnie z przekładu do Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkich, w modlitwie momencie... i błaganiach, z dziękczynieniem. powierzcie Prośby Wasze Bogu. I z przekładu dosłownego: Przestańcie martwić się o cokolwiek, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem, niech Wasze prośby staną się znane Bogu. Bóg zna całe nasze życie. Wszystkie nasze radości i bolączki. A mimo tego wielokrotnie przypomina nam, wzywa nas, zachęca nas Abyśmy z tym wszystkim przychodzili do Niego. Jako upadli ludzie mamy tendencję do zapominania o dobroci, mądrości i mocy Boga, który oferuje nam swoją pomoc. Zbyt często Widzimy jedynie nasze okoliczności, nie uwzględniając w nich obecności i działania Boga. Kiedy nasze trudności lub nasze wyobrażenia o nich urastają do wielkich rozmiarów, także przesłaniają nam nawet Boga, Ogarnia nas strach. Zaczynamy się martwić, niepokoić, obawiać się o to, co będzie, zamiast przyjść z tym wszystkim do Boga. Ludzie martwią się o wiele rzeczy: ważne rzeczy i błahe rzeczy. Realne? a najczęściej wydumane. Na pierwszym miejscu według badań ludzie martwią się o swoją sytuację finansową, o swoje zarobki, emerytury. Na drugim miejscu jest zdrowie. Nasze własne zdrowie i zdrowie naszych bliskich. Następnie relacje rodzinne, relacje zawodowe, sąsiedzkie. Wielu ludzi, szczególnie młodych, ale nie tylko, martwi się o swój wygląd i o wagę swojego ciała. Ci, którzy oglądają telewizję, martwią się o to, co dzieje się w polityce, w gospodarce, w wydarzeniach które rozgrywają się na świecie. I tak moglibyśmy mnożyć, dochodząc do najbardziej prozaicznych rzeczy, o które potrafimy się martwić. Zadajmy sobie pytanie, czy chrześcijanin to człowiek prawdziwie bez troski? Czy prawdziwy chrześcijanin, prawdziwy uczeń Chrystusa, powinien się o cokolwiek troszczyć, czy też każda, wszelka troska jest zła. Biorąc literalnie pod uwagę pierwszą część naszego wiersza z listu do Filipian, szczególnie w niektórych przekładach, moglibyśmy wyciągnąć wniosek, że prawdziwy chrześcijanin nie powinien nigdy o nic się troszczyć, gdyż napisane jest w Biblii Warszawskiej nie troszcie się o nic. Jednak jak zajrzymy do drugiego rozdziału tego listu, również w przekładzie warszawskim, to od 19 wiersza czytamy o Tymoteuszu który o coś się bardzo troszczył. Drugi rozdział od XIX wiersza. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło pośle do was Tymoteusza, abym ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze Troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. A więc zadajmy sobie pytanie, czy w tym fragmencie Paweł gani Tymoteusza za jego troskę o Filipia, czy chwali go i stawia go jako wzór do naśladowania by się troszczyć o innych. Jakże więc pogodzić te słowa z nakazem z czwartego rozdziału tego listu, gdzie czytamy, by nie troszczyć się o nic. Hmm. Biblia, podobnie jak my, używa wielu, wieloznacznych słów, aby nie popaść karygodne dziwactwa, nie popełnić kardynalnych błędów czy też nie popaść w paranoję, musimy uważnie czytać Boże Słowo i rozmyślać nad znaczeniem użytych w Nim terminów i zwrotów. Te same słowa i te same zwroty w różnych kontekstach mogą mieć zupełnie inne znaczenie. Na przykład, w pierwszej księdze Samuela, w 15 rozdziale i 29 wierszu, czytamy, że Bóg nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować. I w tym samym rozdziale. Sześć wierszy dalej, w 35. wierszu czytamy, że Jahwe żałował, że uczynił Saula królem Izraela. W W 29. wierszu czytamy, że Bóg nie żałuje. Nie może żałować, bo nie jest człowiekiem, a za chwilę w 35. wierszu czytamy, że żałował że uczynił Saula królem Izraela. Jest tam może to, to samo słowo hebrajskie. Tak blisko siebie zupełnie dwa różne znaczenia słowa żałować. Zupełnie o czym innym jest mowa w 29 wierszu i zupełnie o czym innym w 35. Jeśli nie pamiętacie o czym, mamy nagrane takie kazanie tam sprzed 10 lat z pierwszej Samuela. Możecie sobie zajrzeć, podsłuchać i dokładnie rozważyć różnice znaczenia tych terminów. Zresztą jest więcej w Księdze Samuela tego typu ciekawostek i to słowo też pojawia się jeszcze w innych kontekstach w tej Księdze i tam to wszystko jest wyjaśnione. Na naszym ostatnim braterskim spotkaniu w Połczynie Zdroju jeden z braci głosił ukazanie w którym dowodził, że chrzest ma zbawczą moc. Hmm. I tak jak ja tutaj, zaczął od tego, że kiedyś sam w to nie wierzył, ale mówi, jeden brat później przekonał mnie, bo pokazał mi wiersz z pierwszego listu Piotra, trzeciego rozdziału i dwudziestego pierwszego wiersza, gdzie czytamy, że Arka jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia. Ha. Jeden z braci, słuchając tego, nie wytrzymał, wstał i stanowczo zaprotestował, twierdząc, że taka interpretacja zbawienia przez chrzest stanowi zaprzeczenie doskonałości zbawienia dokonanego przez Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Wywiązała się nieco nerwowa dyskusja, dlatego że bracia nie zdefiniowali i nie sprecyzowali znaczenia zakresu zbawienia, o jakim jest mowa w różnych fragmentach Nowego Testamentu. Kiedy czytamy o zbawieniu w Nowym Testamencie, nie zawsze czytamy dokładnie o tym samym. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian 7,16 Paweł pyta, skąd wiesz żono, że zbawisz męża albo skąd wiesz mężu że zbawisz żonę czy więc mąż może zbawić żonę a żona może zbawić męża skoro Paweł pyta skąd wiesz że tak się stanie co zakłada że tak się może stać albo się może nie stać tak? ale o jakie zbawienie tu chodzi w pierwszym liście do Tymoteusza, 4,16, Paweł pisze do niego, do Tymoteusza, pilnuj siebie samego i nauki trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. A więc Tymoteusz mógł zbawić samego siebie i tych, którzy go słuchali, wyrywając to z kontekstu i nadając zbawieniu w tym zdaniu niewłaściwe znaczenie, moglibyśmy wyciągnąć taki wniosek. Ponadto, w tym samym pierwszym liście do Tymoteusza w drugim rozdziale i piętnastym wierszu Paweł pisze, że kobieta dostąpi zbawienia przez macierzyństwo. A co z tymi, które nie mogą mieć dzieci? Nie dostąpią zbawienia. Ha. A więc... Jeśli w tych wierszach zbawienie ma to samo znaczenie, co w wierszach odnoszących się do dzieła Pana Jezusa na krzyżu Golgoty, to mamy wielki problem ze zrozumieniem tego zbawienia. Natomiast jeśli rozumiemy, że użyte w Biblii słowa są wieloznaczne i kontekst, którym zostały użyte, precyzuje i zawęża ich znaczenie, wtedy unikniemy zbędnych sporów i nie będziemy zaprzeczać sobie wzajemnie, cytując biblijne wiersze wyrwane z ich kontekstu. Podobnie ma się sprawa z wieloznacznym znaczeniem terminu troski czy troszczeniem się który jest używany w różnych miejscach Nowego Testamentu. Czasami troszczenie się jest pozytywną cechą i godnym pochwały zajęciem. Powinniśmy mieć głęboką troskę o wszelkie sprawy związane z Bożym Królestwem. Pewna miara troski jest niezbędna do skutecznego wypełnienia każdego życiowego obowiązku. Rodzice powinni właściwie troszczyć się o swoje dzieci. Dzieci o rodziców, mężowie o żony, żony o mężów, bracia i siostry powinni troszczyć się o siebie wzajemnie. A więc to słowo występuje w takich kontekstach jako pozytywna jako, jako pozytywna rzecz, jako właściwe działanie, konieczne działanie, do którego jesteśmy wzywani. Natomiast to, czego Pan Jezus i Jego apostołowie stanowczo zakazują, to troska, która nie bierze pod uwagę Boga, czyli zamartwianie się, które jest wynikiem niewiary w dobroć, mądrość i moc Boga. To samo greckie słowo tłumaczone jako troska może mieć pozytywne lub negatywne znaczenie w zależności od kontekstu, w jakim się znajduje. Gdybyśmy chcieli dosłownie i poprawnie, znaczeniowo przetłumaczyć początek tego wiersza z listu do Filipian 4,6, to brzmiałby on mniej więcej tak. O nic, i to po grecku znaczy ani o jedną rzecz, o nic się nie zamartwiajcie, albo przestańcie martwić się, o cokolwiek. Czy to jest dobra rada? Gdyby to było wszystko, co Paweł miał do powiedzenia Filipianom, to moglibyśmy odebrać jego słowa, jak słowa wielu miłych, życzliwych ludzi, którzy życzą nam dobrze, ale nie mają nic więcej do zaoferowania nie martw się, wszystko będzie dobrze. Nie przejmuj się, nie stresuj się, wszystko będzie dobrze. Pewnie nie raz słyszeliśmy takie dobre rady, tylko dlaczego one nam nie pomagają, bo nie widzimy powodów, dla których one miałyby się niezawodnie spełnić. Wiemy, że nasze lęki i niepokoje nie są w stanie, my nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, się ich pozbyć, dlatego że sobie powiemy, czy ktoś nam powie, nie martw się. One są jakby częścią naszej natury, to tak jakby do kota mówić, żeby nie miałczał, albo do psa, żeby nie szczekał. Jeśli widzimy lub wyobrażamy sobie jakieś zagrożenie, to naturalnie zaczynamy się martwić i niepokoić. I potrzebujemy jakiegoś realnego zapewnienia, że coś lub ktoś może nas uchronić. Przed cierpieniem, niebezpieczeństwem lub nieszczęściem, którego się obawiamy. W innym wypadku powiedzenie nie martw się, nie bój się, nie stresuj się, nic nam nie pomaga. Czasami drażni, jeszcze bardziej się stresujemy. Gdy Bóg wzywa nas do zaprzestania martwienia się, to daje nam solidne powody, dla których mamy to czynić. W pierwszym liście Piotra, w piątym rozdziale i siódmym wierszu, Piotr mówi, wszystkie, bez wyjątku, wszystkie wasze troski zrzućcie na Niego. Na kogo? Na Boga. Wszystkie wasze troski zrzućcie na Niego. Dlaczego? Bo On troszczy się o was. A, czyli albo ja się troszczę o siebie, albo zrzucam swoją troskę na Boga, który troszczy się o mnie. I to jest powód, dla którego ja już się nie muszę troszczyć. Nie muszę się zamartwiać. Bo on troszczy się, on się zajmuje, on się opiekuje mną. Bóg trzyma nas i wszystko wokół nas w swoich rękach. Oczywiście to jest obrazowe stwierdzenie. Bóg jest w stanie obrócić. Każde nieszczęście, cierpienie czy zło dla naszego dobra i dla Jego chwały. Czy wierzymy, że Bóg ma taką moc? Czemu więc mielibyśmy się o cokolwiek martwić, jeśli wierzymy, że nasz Bóg ma taką moc? I ten Bóg mówi, zrzućcie zrzućcie, zrzućcie z siebie te wasze zamartwianie się na mnie, bo ja troszczę się o was. Ja się wami zajmuję. Czy wierzymy w to, że Bóg Wszechświata troszczy się o mnie? Taki, Taki proch, takiego robaczka, Biblia mówi nam, że wszelkie zamartwianie się jest grzeszne, jest grzechem, dlatego że po pierwsze jest lekceważeniem, czy też nieposłuszeństwem Bożemu nakazowi, by ufać Bogu i się nie zamartwiać, więc Bóg nam to rozkazuje. Mówi, nie martwcie się, nie zamartwiajcie się. Pan Jezus patrzy na te tłumy wokół Niego zgromadzone i mówi, o małowierni, czemu tak się zamartwiacie o to, co będziecie jeść, co będziecie pić, w co się będziecie przyodziewać? Czyż wasz Ojciec Niebiański nie troszczy się o was? Troszczy się o ptaki, troszczy się o trawę polną, o ileż bardziej o was, o małowierni. Hm. Zamartwianie się jest grzeszne, ponieważ jest wyrazem nieufności wobec Bożej mocy i Bożej mądrości. Poddaje w wątpliwość, wiarygodność. Bożych obietnic, Jego wielu obietnic, które kieruje do swojego ludu, że nas nigdy nie zostawi, nie opuści, wie czego potrzebujemy. I mówi, że jeśli my będziemy zabiegać o Jego Królestwo i Jego Sprawiedliwość, wszystko czego potrzebujemy będzie nam dodane, będzie nam przydane. Nie możemy być jak Puganie. Jak ci, którzy nie znają Boga, którzy właśnie tak mówią. Co to będzie? Co to będzie? Co będziemy jeść? Jak, gdzie będziemy mieszkać? Jak będziemy ogrzewać mieszkania? Jak to, jak tamto? Pan Jezus mówi, nie bądźcie jak poganie. Wasz Ojciec Niebiański wie, że tego potrzebujecie. Czasami jest tak, że my myślimy, że tego potrzebujemy. Że nam się wydaje, że bez telefonu nie da się żyć, że bez lodówki nie da się żyć, że bez pralki się nie da żyć, że bez telewizora niektórzy nie mogą żyć, bez zegarka nie mogą żyć. Ale ludzie żyli przez wieki bez tych rzeczy. Jest wiele rzeczy, które nam się wydaje, że potrzebujemy. Nasze dzisiejsze przyzwyczajenie do tych rzeczy. Nasze pragnienia tych rzeczy. I tutaj Pan Jezus nie gwarantuje, że to dostaniemy, że to będziemy mieli i że Ojciec nam da. Czasami trzeba będzie na piechotę chodzić. Ludzie przez wieki chodzili na piechotę i żyli. Rowerów nie mieli. A my dzisiaj bez samochodu nie da się żyć. Bez internetu nie da się żyć. I oczywiście w różnych przypadkach widzimy dobro tych rzeczy i korzystamy z nich. Nie chodzi o to, żeby teraz wszystkiego się wyzbyć i żyć jak asceta w dziurawych skarpetach. Oczywiście nie o to chodzi. Problem w tym, kiedy te rzeczy stają się naszą troską, kiedy myślimy, jak myśli ten świat, że to jest konieczne do życia, że jeszcze to musisz mieć, jeszcze tamto musisz mieć. I wielu ludzi żyje i pracuje i dorabia się i więcej, więcej, więcej, więcej, bez końca i ciągle się martwią. Bo jak już coś mają, to trzeba się martwić teraz, żeby to zabezpieczyć. Bo mul żre, rdza niszczy, złodziej kradnie, więc się martwią. No, jest tyle zmartwień, które sami sobie napytaliśmy, których sami na siebie naściągaliśmy przez upodobnienie się do tego świata. Nie myślimy tak jak Pan Jezus mówi, że mamy myśleć. Czy widzieliście kiedyś zmartwionego wróbla? Zmartwiony wróbel martwi się, siedzi na drzewie, skrzydła mu bujają, nie wie co to będzie, zima idzie, nie będzie, co jest, śnieg Pana mróz. Widzieliście kiedyś takiego zmartwionego wróbla? Ja jeszcze nie widziałem, może jest taki, ale Jezus mówi, popatrzcie na ptaki niebieskie, nie zbierają, nie mają jakichś specjalnych, gdzie gromadzą, tak jak my, na zimę. Latają sobie, ćwierkają. Ojciec niebiański, Jezus mówi, żywie. Moja babcia mówiła, nie, to ja je żyję. To ja im tu wysypuję na parapet. Nie mów mi, że Bóg je żyje. Ja mówię, babcia, Bóg je żyje. Przez ciebie też. Ojciec Niebiański troszczy się o, o, o zwierzaki w różnych miejscach. Czasami, wiecie, oglądam te filmy przyrodnicze, jestem zdumiony bogactwem życia i mądrością Boga, jak on zaopatruje w tych głębokich jaskiniach to robactwo, które tam żyje. I to ma sens, że ono tam żyje, nam się może dać, to bez sensu, że tam pod ziemią jakieś robactwo żyje. Bez tego robactwa wiele by rzeczy na ziemi się nie działo tak jak trzeba, gdyby tamto robactwo w ziemi nie żyło. Bóg się o wszystko zatroszczył. On to wszystko mądrze wymyślił. O ileż bardziej o nas się troszczy. O ileż bardziej o nas dba. Zwróćcie uwagę na zasięg. Modlitwy, do której jesteśmy wzywani w kontekście, czy raczej w przeciwieństwie do tej postawy zamartwiania się. Apostoł Paweł krótko mówiąc, wzywa Filipian, o nic się nie martwcie, ale o wszystko się modlcie. I, i zakres tego, o co mamy się modlić, to jest wszystko. Mówi we wszystkim. I to zalecenie jest często lekceważone, ponieważ wielu ludzi uważa, że nie można zawracać głowy Panu Bogu błahymi sprawami. Tak jakby nasze wielkie sprawy nie były błahe dla Niego. Jeśli niektórzy ludzie zwracają się w ogóle do Boga, to tylko wtedy, kiedy to już naprawdę są wielkie sprawy w ich mniemaniu, wielkie zmartwienia, wielkie troski, a błahe problemy zachowują dla siebie. <grytanie> Jednak większość naszego życia składa się z małych spraw. Na długie lata składają się liczne sekundy. Wiele małych pryszczy może być tak samo bolesnych, jak wielki wrzut. Jad ukąszenia wielu os może być tak samo zabójczy, jak ukąszenie jadowitej żmii. Dlatego też Boże Słowo zachęca nas do przychodzenia do Boga ze wszystkim, co jest powodem naszej troski. I w pośród wszelkich życiowych, Okoliczności, zarówno sprzyjających, jak i niesprzyjających. Aby być zdolnym do modlitwy w czasie utrapienia i przygniatającej nas boleści, kiedy modlitwa jest najbardziej potrzebna i najbardziej pomocna, musimy nauczyć się modlić w zdrowiu i w pomyślności. Zawsze. Mamy się modlić. Prorok Daniel trzy razy dziennie klękał na kolana i modlił się i dziękował swemu Bogu. Zarówno kiedy wszystko dobrze mu się układało, jak i wtedy, kiedy sprawy zaczęły się komplikować. On nie zmienił tego dobrego zwyczaju. Wyrobił w sobie nawyk. Codziennej, regularnej modlitwy. Taki nawyk jest wynikiem praktyki, długiej praktyki. Jest pogłębiany i wzmacniany przez codzienną wytrwałość. Błogosławieni wszyscy, którzy dzięki Bożej łasce i pomocy Ducha Świętego kształtują Nawyk regularnej modlitwy w swoim codziennym życiu. Rozważmy jeszcze na podstawie tego wiersza różnorodność modlitwy. Modlitwa jest bardzo szerokim, ogólnym pojęciem odnoszącym się do świadomego zbliżania się do Boga i zwracania się do Niego z uwielbieniem, chwałą, dziękczynieniem, prośbą. Pytaniami czy nawet pretensjami. Kiedy człowiek świadomie kieruje swoją duszę do Boga i rozmawia z Nim o czymkolwiek, to możemy nazwać to modlitwą. Mamy tutaj jeszcze inne słowo w tym wierszu błaganie, błagania albo prośby. I to słowo opisuje przedkładanie Bogu konkretów. Prosimy o Boże błogosławieństwo dla nas w danej sytuacji, w danej sprawie, czy też dla naszej rodziny, naszych sąsiadów, znajomych, przyjaciół, braci, sióstr. Gdy modlimy się o działanie Boga w, w pośród nas, w naszym zgromadzeniu, w naszym życiu, Jego prowadzenie nas, kiedy modlimy się o inne narody, innych chrześcijan. Modlimy się o zbawienie ludzi, którzy nie znają Chrystusa. Konkretnych ludzi. Kiedy modlimy się o misjonarzy, ewangelistów. To są te prośby, te błagania. Prosimy o Bożą łaskę, o Jego działanie, Jego pomoc, Jego interwencję w różnych konkretnych sytuacjach. Powierzamy wszelkie sprawy w Boże ręce, ufając, że On wszystko dobrze uczyni. Składamy nasze własne ciężary, jak też ciężary innych, przed Bożym tronem, wiedząc, że zasiada na Nim wszechmogący władca całej ziemi i nieba, nasz niebiański Ojciec który nas kocha i który ma o nas staranie. Spójrzmy jeszcze na trzy miejsca Bożego Słowa, gdzie modlitwa i błaganie są ze sobą zestawione w jednym zdaniu. Efezjan 6, 18. W każdej modlitwie i błaganiu módlcie się w duchu, o każdym czasie i w tym czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem o wszystkich świętych. Zobaczcie, jak to jest skomasowane. Ale ta sama myśl, co w liście do Filipian. W każdej modlitwie i błaganiu, módlcie się w duchu o każdym czasie i czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem o wszystkich Świętych. Tymoteusza 2, 1 Tymoteusza 2,1. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. I potem Paweł wymienia różnych ludzi, o których winniśmy się modlić. Błagać, prosić, dziękować. Pierwszy Tymoteusza 5,5. Wdowa, mówi o wdowach, która rzeczywiście jest wdową, a nie tylko udaje wdowę i chce, żeby Kościół jej pomagał, ale mówi, ta, która prawdziwie jest wdową, jest całkowicie osamotniona, pokłada swoją nadzieję w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach nocą i dniem. Ha. Dałby Pan Bóg nam takie wdowy, które by pokładały swą nadzieję w Bogu i trwały w prośbach i modlitwach w noc i w dzień. Kochani, czy słuchając tych słów dociera do nas jakaś refleksja nad naszym stanem nad tym, jak wygląda modlitwa w naszym życiu. Zarówno osobista modlitwa, jak i w zgromadzeniu, w społeczności. Czy nasze życie osobiste i czy życie tego zboru jest oparte na nieustającej modlitwie, na wytrwałych błaganiach i dziękczynieniu? Dziękczynienie jest niezbędnym towarzyszem każdej właściwej modlitwy. Nigdy nie powinno zabraknąć dziękczynienia w naszej modlitwie. Apostoł Paweł jest przykładem nieustannej wdzięczności. Wszystkie jego listy obfitują wdziękczynienie za różnorakie Boże działanie. Większość swych listów Paweł rozpoczyna dziękując Bogu za tych, do których pisze, za dzieło Boga w ich życiu. Kiedy Paweł i Sylas rozpoczynali służbę w Filipi, na samym początku znaleźli się w więzieniu, w lochach, za zakuci, w łańcuchy. I czytamy, że tam o północy, głęboko w tych lochach, modlili się i śpiewali Bogu pochwalne pieśni. A w jakich okolicznościach Paweł pisze ten list do Filipian, powtarzając w nim ciągle, radujcie się. Pisze ten list z rzymskiego więzienia, Rozpoczyna ten list mówiąc, dziękuję mojemu Bogu, ilekroć was wspominam, zawsze, w każdej mojej modlitwie, prosząc z radością za was wszystkich. To jest wielkie pragnienie mojego serca. By zarówno w moim życiu, jak i w waszym życiu, bracia i siostry, było odzwierciedlenie tego, co robił apostoł Paweł w kontekście tego zboru, który kochał. Jeśli kochamy ten zbór, jeśli kochamy braci i siostry, to będziemy zawsze w każdej naszej modlitwie z radością prosić za wszystkich świętych, którzy są częścią tej wspólnoty. Jeśli kochamy braci i siostry w innych miejscach, to w każdej modlitwie będziemy dziękować Bogu za nich. Będziemy wołać za nimi, żeby wzrastali, żeby trwali w nim, żeby służyli mu owocnie. Czy widzimy, czytając listy apostolskie. Jak często Paweł prosi o modlitwę o siebie samego. Jak często zanosi modlitwę o innych. Czy my myślimy, że dzisiaj my możemy prowadzić zbór, możemy służyć Bogu, możemy być owocni bez modlitwy? Jeśli ktokolwiek tak sądzi, niechaj czym prędzej się nawróci od takiego myślenia. Bez Działania Bożego Ducha w naszym życiu, bez Bożej pomocy, bez Jego miłosierdzia, bez Jego obecności, bez Jego mądrości, wszelkiego uzdolnienia, nic nie możemy zrobić. Dlatego potrzebujemy się modlić nieustannie, kochani, wołać do Boga w dzień i w nocy. Gdy wstajemy i gdy kładziemy się i w ciągu dnia, kiedy tylko możemy, wołać do Boga o Jego łaskę w naszym własnym życiu, w życiu naszych rodzin, naszych bliskich, naszych braci, sióstr, Kościoła. Potrzeb jest tak wiele i zamiast się martwić, zamiast ulegać lękowi, co to będzie, jesteśmy wzywani, by modlić się. By wszelki nasz ciężar, wszelką naszą troskę, wszelki nasz niepokój, wszelkie nasze obawianie się czegokolwiek przynieść do Niego. Autor listu do hebrajczyków mówi z ufną odwagą, przystąpmy do tronu łaski, aby otrzymać miłosierdzie i pomoc w stosownym czasie. Święta radość. Jest coś takiego jak święta radość. Jest coś takiego jak radość tego świata. Jak cielesna radość. Jak głupkowata radość. Ale jest też święta radość, o której Paweł mówi w tym liście do Filipian wielokrotnie. Mówiąc, radujcie się w Panu. Ta święta radość znajduje swój naturalny wyraz w naszym Wielbieniu Boga, dziękowaniu Bogu, śpiewaniu psalmów, hymnów i duchowych pieśni. Dusza ubłogosławiona najwyższą radością, która jest owocem ducha świętego, jest zawsze wdzięczna Bogu, ponieważ Bóg sprawia, że wszystkie sytuacje, wszelkie doświadczenia i okoliczności, współdziałają ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Im bardziej kochamy Boga, tym bardziej nieustanne będą nasze modlitwy. Oczywiście jest wiele innych wskaźników tego, jak bardzo kochamy Boga, ale wierzę, że jednym z nich jest to, jak wygląda nasze życie w modlitwie. Jeśli naprawdę Go kochamy, to spędzamy z Nim czas. To chcemy powiedzieć Mu o wszystkim, co dzieje się w naszym życiu i wokół nas. Jeśli naprawdę kochamy Boga, to spędzamy czas w Jego słowie. Chcemy wiedzieć, co On ma do powiedzenia, co On myśli, czego On pragnie. Ale też mówimy Mu o wszystkim, co jest w naszym sercu. Wylewamy przed Nim nasze serca. Jeśli mówisz, że kochasz Boga, a nie masz czasu na modlitwę. Jeśli mówisz, że kochasz Boga, a nie rozmawiasz z Bogiem. Cóż to za miłość. My mężczyźni może tak tego nie odczuwamy, ale nasze żony wyraźnie nam to powiedzą że jak my z nimi nie rozmawiamy, to one nie widzą, żebyśmy je kochali. Amen, żony? Taka prawda. My mężczyźni jakoś potrafimy, wiecie, z kimś nie gadać przez miesiąc i myśleć, że dalej go kochamy. Ale nasze kochane żony wiedzą, że miłość to komunikacja. To potrzeba otwierania się przed sobą i tutaj, będąc na ziemi, robimy to przez słowa, mówiąc o tym, co przeżywamy, co myślimy, czego się obawiamy itd. itd. I Bóg nas do tego zachęca, kochani. To nie jest to, że Bóg nie wie. Bóg wszystko wie. To nie jest tak, że On nie wie. Tutaj ten wiersz dosłownie mówi niech wasze prośby będą znane Bogu. To, to tak brzmi, jakby Bóg nie wiedział i my musimy teraz dać Mu znać, ale to nie o to chodzi. Bóg dobrze wie, natomiast to my potrzebujemy relacji z Nim, potrzebujemy komunikacji z Nim, potrzebujemy właśnie wyrazu tego, że Mu ufamy, że wierzymy w Jego dobre obietnice, że oczekujemy Jego działania. Żywych chrześcijanin zwraca się do Boga ze wszystkim i we wszystkich okolicznościach swojego życia. Nic nie jest zbyt małe, aby prosić Boga o pomoc, o radę, o prowadzenie, ani nic nie jest tak wielkie i absorbujące, by powstrzymać żywego, prawdziwego chrześcijanina, od modlitwy i dziękczynienia. I na tym zakończymy, patrząc tylko na kolejny wiersz, który mówi nam, co jest owocem takiego życia. Jest cudowny pokój w sercu. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienia. Zobaczcie, Paweł zaczyna od Martwienia się, zamartwiania się, niewłaściwego troszczenia się o różne sprawy i pokazuje nam, w jaki sposób możemy dojść do miejsca pokoju, który, którego się nie da wytłumaczyć pokoju, który nie jest zależny od otaczających okoliczności. Boży pokój. Boży pokój. A więc taki pokój, jaki sam Bóg ma. Ha, czy jest lepszy pokój od tego, którym Bóg się cieszy? Czy wyobrażacie sobie Boga, który się czymkolwiek martwi? Który się czegokolwiek boi? Który się czymkolwiek niepokoi? Bóg nie zna takich w ogóle doświadczeń, On nie ma w sobie. W Nim jest doskonała harmonia, doskonały pokój, wieczne zadowolenie, wieczna szczęśliwość. I to o takim pokoju Paweł mówi, kiedy obiecuje, że coś takiego może strzec naszych serc i naszych myśli w Chrystusie Jezusie. Kiedy my modlimy się, kiedy my błagamy kiedy my dziękujemy, kiedy żyjemy w tej komunikacji z naszym Ojcem, Boży pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzec. I to jest takie słowo użyte jak straż militarna, jak, jak, jak ci rzymscy żołnierze, którzy strzegli Pawła dzień i noc w więzieniu. To on mówi, oni mnie strzegą, ale to nic. Mam lepszego strażnika. Mówi, Boży pokój mnie strzeże. I mówi, taki pokój też będzie strzec waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. On jest fundamentem, na którym nasze życie, nasza radość, nasz pokój, nasza nadzieja są zbudowane. On jest kamieniem węgielnym. On jest fundamentem. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, jeśli prawdziwie narodziliśmy się z Jego Ducha, jeśli trwamy w społeczności z Bogiem, to czytamy, że mamy pokój z Bogiem, pokój Boży rządzi w naszych sercach i mamy pokój ze sobą wzajemnie. Boży pokój. Kochani, podziękujmy Bogu za to, Słowo zachęty, aby na progu tego roku poprawić nasze życie modlitwy, dokładać wszelkich starań, żeby je poprawiać, ulepszać z Jego pomocą, z Jego łaską, by nie zaniedbywać modlitwy. Jest taka pieśń, ile łask tracimy tu. Gdy modlitwę zaniedbamy, nie ufając, szczerze mu. Kochani, nie traćmy Bożych łask. Nie bądźmy tymi, którzy mijają się z Bożą łaską, dlatego że zaniedbujemy modlitwę. Módlmy się, trwajmy w modlitwie, wzrastajmy w modlitwie, zachęcajmy się wzajemnie w modlitwie. Gromaćmy się, by wspólnie się modlić. Niech ten dom będzie domem modlitwy. Niech nasze serca będą domem modlitwy I niech nasze zgromadzenie Będzie domem modlitwy Bóg tego od nas oczekuje Do tego nas zaprasza Daje nam taką możliwość Daje nam taki przywilej Pragniemy Jego pokoju On jest dostępny Dla każdego z nas Gdy nie zaniedbujemy modlitwy Gdy nie martwimy się Nie troszczymy się Ale przychodzimy ze wszystkim do Niego on daje nam pokój, który przewyższa zrozumienia. Bez względu na to, jaka będzie Jego odpowiedź. Jakie będzie Jego działanie w odpowiedzi na modlitwę. A wiemy, że Bóg zawsze odpowiada na modlitwy W taki czy w inny sposób ufamy, że jest Bogiem, który słyszy nas i odpowiada nam. I dlatego możemy mieć pokój w Nim. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, tak często w Twoim Słowie dajesz nam przykłady ludzi, którzy byli tacy jak my, zwykli ludzie, jak Eliasz, jak Abraham, jak wielu innych, Daniel, Izajasz, Jeremiasz. Ludzi modlitwy, ludzi, którzy znali Ciebie, ludzi, którzy umieli rozmawiać z Tobą. Mamy największy, najdoskonalszy przykład Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, który, będąc na ziemi, w ciele, zanosił błagania z wielkim wołaniem i ze łzami. Panie, widzimy apostołów, którzy tak gorliwie się modlili i tak gorliwie zachęcali wierzących do modlitwy. Jakże my mielibyśmy dzisiaj inaczej żyć? Jak mielibyśmy inaczej budować? W Twoim Królestwie, jak mielibyśmy służyć Tobie, jeśli nie idąc tą samą drogą składania wszelkich naszych trosk na Ciebie, przychodzenia do Ciebie zawsze, we wszystkim, dziękując Tobie, wielbiąc Ciebie, modląc się i prosząc i błagając. Ucz nas tego, Panie. Daj, żebyśmy uczyli się modlić. Ty nas ucz, Panie, modlić. Tak jak Twoi uczniowie Ciebie prosili, Panie, naucz nas modlić się. I my Ciebie prosimy. Mamy tak wiele wskazówek, mamy tak wiele przykładów, mamy tyle wzorców w Twoim Słowie. Pomóż nam z nich korzystać. Daj, żeby nasze życie modlitwy było żywe, żeby było pełne, bogate, żebyśmy nie byli nędzarzami, w modlitwie, ale ludźmi, którzy ciągle się do Ciebie zwracają. Za wszystko Ci dziękują, we wszystkim Ci dziękują. Prosimy, dopomóż nam, prowadź nas. Błogosław nasze zgromadzenia, abyśmy, gdy gromadzimy się w imieniu Pana Jezusa, otwierali przed Tobą nasze serca i wylewali je przed Tobą. Radośnie wielbili Ciebie w pieśniach, hymnach, wywyższali Ciebie, oczekując Twoich odpowiedzi, oczekując Twego działania, oczekując tego cudownego pokoju, który przewyższa zrozumienie. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Ci, którzy się przyszli wzywać z tego imienia, ci, którzy troszczą się nawzajem, panie, oddają to, co ma w swoich sercach, panie, przed Twoje oblicze. Się... Tak ja, Pani też pragnę. Ja się może za mam z tej bliskiej rodziny, panie. Wiem, że to się nie podoba, co to wszystko, kto hmm. że wierzę, na mnie, wszystkie rozwiązania. Proszę, zawsze dla nas, panie, my sobie możemy wyobrazić, a ty już masz, to już to bardzo dla nas. Dzięki. Dzie dziękuję, ci, panie. Z dobrym bogiem po panie. Proszę, przy cudownym boku nasze serce, bo jest to, bym nam no, dosyć to, jak Panie, wieści moje są, Panie, wlewaj nas w pokój, bo Panie, bo to życie, my wiemy na widzenie, nic nie warte, Panie, przywodzą nas do odejścia w tej ziemi, w jakikolwiek sposób, bo my, jak wiecie, i wyznaję, że u Ciebie już nie ma żadnego bólu, troski, Panie, Nie wiesz, w tym pokój, chwała Cię, to wszystko, Amen. Panie, Panu Jezu, też Cię proszę, abyś uczył modlić, Panie, nas, abyś e, też Panie uczył, jak e, rozeznawać te przeszkody, które, Panie, są w naszych sercach czasem, aby przychodzić w modlitwie do Ciebie. Panie, tak często jest to po prostu miłość do rzeczy tego świata, miłość własnego ja, Panie, nieoczyszczone serce, Panie, brak pokuty, Panie, Proszę Cię, abyś oświecał serce nasze, moje serce, Panie. Byśmy umieli, Panie, byśmy pragnęli, Panie, odrzucać wszystko, Panie, co przeszkadza modlić się, Panie, co przeszkadza im sobą. Panie, proszę Cię o czyste serce dla mnie, o czyste serce dla Twojego kościoła, Panie. O takie jedno pragnienie do Ciebie, Panie. Oczyszczaj serca nasze, Panie. Daj gotowość, Panie, aby. Odrzucać wszystko to, co mnie twoje, panie, to, co się Tobie nie podoba. Daj takie pragnienie, panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Panie. panie też dołączył się do modlitwy o oczyszczenie serca mojego hmm. i nas wszystkich, panie, bo jesteśmy ludźmi, w tym dziele sami nie potrafimy się oczyścić, sami nie potrafimy swoich serc zmienić, dlatego musimy wołać stale w Ciebie. Panie i wiem, że w naszych sercach będziemy mieli tą życzliwość wzajemną, tą miłość, prawdziwą w jednym to i modlitwa ze siebie nawzajem będzie pojawiać się coraz częściej. Ale jak ty nauczyłeś, żebyśmy się modlili nawet za tym przyjaciół naszych, ponieważ bardziej mamy się modlić za braci, za pomodników wiary, za, za rodziny nasze. Ale patrząc Panie nas i patrząc na efekt naszej modlitwy, gdy jesteśmy z tego niezadowoleni, by w jaki wniosek mamy z tego wyciągnąć. Może właśnie tak, że potrzebujemy przemiany, tej miłości więcej dla na siebie nawzajem. Mniej oceny, a więcej życzliwości. Panie, daj nam. Proszę, żebyśmy mogę śmiać. W tej radości, w radosnej modlitwie za, za siebie nawzajem. To, a gdy mówimy Panie o wdzięczności do Ciebie, Panie, tu nie mam żadnych wątpliwości, także brak wdzięczności. Brak. Wszystko, co nam daje, że za tak wiele powodów do wdzięczności jest wynikiem Panie jakiejś ślepoty, jakiejś niewiary, jakiejś wielkiej ciemności, skoro lecz się Ty nie rozprawisz, Boże, no bo nie wiem, co z nami będzie. Proszę rozjaśnij nasze serca. Prosimy wdzięczni, byśmy byli ufni, mówiący się nawzajem i Ciebie, Panie, przede wszystkim. Powiedziałeś, że w taki sposób właśnie wypełnimy swoje przykazanie. Tego pewnie. Amen. dobrze Boże, to te słowa, które się przez odskołów, również to słowa, które mogliśmy dzisiaj słuchać. To jest bardzo ważne słowo, nas Boże. Mam Ciebie, Boże, dwie prośby. Abyś uczył nas odróżniać, co jest Twoją wolą, co nie jest Twoją wolą. Abyś też pomógł nam, abyśmy mieli przyjąć to, co Ty nam dajesz Boże. każdym szczególnie o te drugie, Panie, abyśmy się tego uczyli. Abyśmy nie polegali na własnym umyśle, na własnych przyzwyczajeniach, na własnym przekonaniu, ale tak, żebyśmy uczyli się że kiedy przychodzili do Ciebie, ty masz to wszystko w swoim ręku i to, co dajesz, to jest najlepsze Boże. Nie. Potrzebujemy tego i o to ciebie proszę szczególnie. Amen. Panie Boże, jako Twoi uczniowie potrzebujemy uczyć się, przerabiać lekcje i.. Jest tak wiele lekcji do przerobienia i chociażby weźmy te dwie, że musimy mieć właściwy stosunek do śmierci, nie bać się, mieć pokój w sercu, gdy myślimy o śmierci i tak jak Sławek mówił, żeby bardziej była naszym sprzymierzeńcem niż naszym wrogiem, potrzebujemy przerabiać różne lekcje i nawet jeśli przerobimy to Czasami musimy wrócić i o tej modlitwie słyszymy tak wielokrotnie oczy i nam no, zbadać serca, czy, czy jesteśmy w dobrym miejscu w tej kwestii. Jeśli nie, to obyśmy okazali się dobrymi, mądrymi uczniami w swojej szkole. Amen. Amen. Amen. Amen. Ojciec, Ci też dziękuję bardzo za te proste rzeczy czasami gdzieś tam unikają, żeby się nie troszczyć, żeby się wysłyszeliśmy, że czasami chcemy się brać za duże rzeczy, a małe małych są gdzieś z, z badania, więc, Ale dziękuję Ci, ojcze, że to przypomina, że mamy wartość i sobie, żeby nawet tych największych rzeczy, żeby nie gardzić na tym lepszym a co by się brać. Czasem chcemy się brać za jakieś rzeczy, duże, ciężkie polowicze, w prostych rzeczach po prostu gdzieś możemy pochylić dosyć mocno, Tam mamy braki. Mm. Dziękuję ci jeszcze za słowo, co byś że mamy Tobie ufać w każdym czasie, w każdej sytuacji. I to jest ważne, żeby nam te rzeczy przypominać. Następnie trwało, że mało. to, to Cię już dziękuję. Ale... Ale... Ale... Ale... A, ja ci bardzo dziękuję za to, ty dajesz pokój taki prawdziwy, który przedłuższy, przedłuższy wszelki mm. rosło w różnych okolicznościach, tak jak są burze wokół i coś się dzieje nie tak, w którym nie można tego doświadczyć, Tak tak wiedziałeś, jesteś wierdą Bogiem. Panie, chcę też i trochę dzisiaj tutaj zachęcić, żeby wszelką proste składać u Ciebie. Panie, można starannie, dziękować zewnętrznym, zapatrzeć, nic nam nie brakuje, bo mamy pokój, możemy się cykować, możemy czytać słowo. Pani, to, co jest najcenniejsze, to, to zbawienie duży. I jeszcze raz chcę dłać o, o to zbawienie, ale dla naszych bliskich, aby się ryboł. Kiedyś <kluz> jeszcze to, jest to, czas na to, tobie oddać chwałę jako jedyne pana i Bogu godzin jesteś tego. I jeszcze raz dziękuję za kościół, zabrać za siostrze, za. Siące, za za ten doktor duchowy, za trwanie w litwie. Amen. Panie, zachęcamy siebie na zająć. Wygałyśmy w oczy i wierze, gdy przyjdziesz, aby znalazł wiarę w naszym sercu, aby było to pieszo, gorąco. Panie, żebyśmy pomieli ducha Tobie, służyli. i i Godzień jesteś tego oczy. Nie są w stanie wyrazić naszej wdzięczności, ani też opisać piękna i ogromu Twojej miłości, Twojego dzieła, dzięki któremu możemy z taką swobodą zwracać się do Ciebie, możemy modlić się do naszego Ojca w niebie, wiedząc, że otworzyłeś każdemu z nas, kto wierzy w Ciebie. Przez Twoją krew, przez Twoje ciało Wstęp do miejsca najświętszego Przez ciało Chrystusa Przez rozdartą zasłonę Mamy wstęp do najświętszego miejsca Bożej obecności, Bożej chwały Bożego miłosierdzia, Bożej łaski Do samego tronu w niebie Kochany Panie, daj, żebyśmy nie utracili nigdy sprzed oczu ogromu ceny, jaka została zapłacona, aby nas pojednać z Bogiem, aby zmazać nasze grzechy, których jest tak wiele. Panie, Kiedy rozmyślamy o, jak ty, o tym, kim jesteśmy, i jak niegodni Ciebie jesteśmy, jak w sobie nie jesteśmy w stanie dostrzec dobra, nie jesteśmy w stanie dostrzec niczego, co zasługiwałoby na Twoje zainteresowanie, na Twoją miłość, i wiemy, że tego tam nie ma, wiemy, że to nie tam leży źródło Twojej miłości, ale w Tobie samym, w Twoim charakterze, który widzi grzesznego, upadłego, bezsilnego, martwego człowieka, niezdolnego zbawić samego siebie w swoich grzechach, upadkach. I Panie, ty dajesz siebie samego, ofiarowujesz siebie samego, żeby tego zbuntowanego grzesznika podnieść z martwych, ożywić, napełnić swym duchem, napełnić chwałą, otworzyć drogę do wiecznego królestwa, pokoju, radości, szczęścia. Boże nasz Prosimy o pomoc Twojego Ducha w rozmyślaniu nad tym wielkim zbawieniem. Czytamy, że aniołowie w niebie ze zdumieniem wpatrują się i pragną wejrzeć w te wielkie rzeczy, w te wielkie tajemnice, w to wielkie zbawienie, którego jesteśmy uczestnikami. Oby i nasze serca były przepełnione wdzięcznością, miłością, uwielbieniem dla Ciebie za to, co dla nas uczyniłeś. Chwała Tobie, Panie. Niechaj nasze życie codziennie wielbi Ciebie. Niechaj nasze myśli, nasze słowa, dążenia naszych serc, nasze motywy, Wszelkie nasze działanie, wszelkie nasze postępowanie będzie wyrazem naszej wdzięczności i miłości do Ciebie. Nie myśmy Ciebie wybrali, Ty nas wybrałeś. Nie myśmy Ciebie pierwsi umiłowali, Ty pierwszy nas umiłowałeś. Pomóż nam pamiętać o tym. Pomóż nam w świetle tego właściwie żyć. o błogosław. Prosimy ten chleb, który łamiemy, rozmyślając o Twojej gotowości, by położyć życie za nas, grzesznych ludzi, by za nas cierpieć i umrzeć tak haniebną śmiercią. Dziękujemy, kochany Panie, że Wypiłeś ten kielich cierpienia, kielich twojego, Bożego gniewu, że ten gniew, który nam, na nas powinien spaść, spadł na Ciebie, kiedy zawisłeś tam na krzyżu Golgoty, wołając, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Daj nam, Panie, jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, zwiastując Twą śmierć i na nowo i dzisiaj, uczestnicząc w błogosławieństwie, jakie płynie w nasze życie. Panie, daj, żebyśmy czerpali z tego życia żeby moc krzyża była widoczna codziennie w naszym życiu, pokonując nasze słabości, nasze lenistwo, naszą gnuśność, ospałość, nasz gniew, cokolwiek wymaga w naszym życiu uzdrowienia. Cokolwiek wymaga w naszych sercach, Panie, Twojego wyzwolenia, oczyszczenia, przemiany, prosimy, kontynuuj w każdym z nas to wielkie dzieło zbawienia, uświęcenia, abyśmy coraz bardziej do Ciebie byli podobni, aby coraz więcej było w nas owoców sprawiedliwości, aby ten owoc pomnażał się w nas i był trwały. Prosimy, prosimy o Twe codzienne, łaskawe działanie w każdym z naszych serc i też pamiętamy o naszych braciach, siostrach, tych wszystkich oddzielonych od społeczności, prześladowanych, cierpiących. Panie, wołamy, aby moc Twego krzyża, moc Twego zmartwychwstania, moc Twego Świętego Ducha manifestowały się naszymi w ich życiu. Ku Twojej chwale, bo godzien jesteś wszelkiej chwały i czci. Wielki Panie nasz, wielki Zbawicielu. Amen. Amen. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za ofiarę Twoją, za przelaną świętą krew, która oczyszcza nas w doskonały sposób, gdy wyznajemy nasze grzechy, porzucamy je. Ty czynisz nas Czystymi, wolnymi i nie musimy już być obciążeni tymi grzechami. Dzięki za Twoją świętą krew. Amen. Amen. Kochani bracia, siostry, zapraszamy do tego stołu każdego, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który oddał samego siebie za nas, który Każdego, kto uniżył się przed Nim i oddał Mu swoje życie pod, pod Jego panowanie. Nasze wyznanie Jezusa Panem oznacza, że On jest naszym Panem, Panem naszego życia, że już nie rządzimy się sobą, naszymi własnymi pragnieniami, naszymi własnymi dążeniami, ale szukamy Jego woli. Szukamy Jego chwały, Jego Królestwa, Jego panowania w nas, jeśli oddaliśmy Mu nasze życie w posłuszeństwo, jako Panu. On przebaczył nam nasze grzechy, oczyścił nas od wszelkiej nieprawości, usynowił nas, dał nam dziedzictwo z uświęconymi. Jesteśmy częścią Jego ciała, Kościoła. Możemy dzisiaj składać świadectwo, Jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha, zwiastujemy jego śmierć. Wyznajemy, że on umarł za nas. Zwiastujemy, że on zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Zwiastujemy, że oczekujemy jego przyjścia w chwale, nastania jego wiecznego królestwa i pragniemy jego panowania w naszym życiu tutaj, teraz i przez całą wieczność. Zapraszamy tych wszystkich, którzy mają takie wyznanie w swoim życiu, którzy świadomie składają takie wyznanie, to nie znaczy, że jesteśmy doskonali, to nie znaczy, że nie popełniamy błędów. Niestety popełniamy błędy, potykamy się, ale nie trwamy w nich, ale wyznajemy je, przyznajemy się, szukamy Jego łaski, szukamy Jego miłosierdzia, szukamy Jego królestwa w naszym życiu. Więc nikt tutaj nie przychodzi jako doskonały w sobie samym, ale przychodzimy do tego stołu jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha przeodziani w sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, śmierć Pańską zwiastując. Taki mamy tutaj u nas zwyczaj dla tych, którzy są pierwszy raz, że najpierw przelewamy z tego kielicha do tych małych kieliszków. Jeśli ktoś chce pić Bezpośrednio z kielicha zapraszamy w drugiej kolejności, ale pijemy z jednego kielicha, dzielimy ten sam, tą samą wiarę i mamy udział w tym samym, chociaż robimy to w takich formach. Także niechaj to nie będzie dla nikogo przeszkodą, aby uczestniczyć w stole pańskim i korzystać z błogosławieństwa, które płynie dla każdego, kto z właściwym nastawieniem serca jest tego chleba i pije z tego kielicha. Zapraszamy. Powstańmy, kochani, jeszcze do modlitwy i zachęcam was, bracia i siostry, by jeszcze podziękować Bogu. Jeśli macie jakieś konkretne potrzeby, prośby, to wznieśmy je też w modlitwie do Boga. Także poświęćmy jeszcze chwilę na modlitwę. Adaś jeszcze chciał coś powiedzieć. Tak myślałem, żeby zaproponować, w związku z tym, że będziemy jeszcze się modlić i Możemy wszystko przynieść przed Boga osobiście w naszych domach, ale też jest taka możliwość, że tu jesteśmy jako Kościół i, i może ktoś chciałby poprosić, żeby o Niego się pomodlić, w jakiejś sprawie chce wyzwolić się z czegoś albo chce się nawrócić do Boga albo w jakiejkolwiek innej sprawie chciałby prosić, żeby Kościół się pomodlił to właśnie chciałem coś takiego zaproponować, że jest taka możliwość, że ktoś może wyjść tutaj czy podnieść rękę, poprosić i będziemy też szczególnie o tą osobę czy o daną sprawę się modlić, oprócz tego co tu było mówione, żeby znosić modlitwę. Także jeśli ktoś chciałby prosić jakąś modlitwę szczególną czy o siebie to to jest taka możliwość teraz. Ja poproszę o modlitwę w imieniu mojej Agnieszki, której nie ma dzisiaj z nami. Od długiego czasu zmaga się z takim naprawdę poważnym bólem kręgosłupa. W każdej pozycji już ją boli. Czy siedzi, czy leży, czy chodzi, czy stoi. Także ciężko jest jej funkcjonować. Więc Proszę Was o modlitwę o nią i o to, żeby nas Bóg poprowadził dalej, co mamy robić, bo widzę, że coraz jest trudniej jej funkcjonować. Ktoś jeszcze, kochani, chciałby prosić o jakąś modlitwę? O zbór w Kościeżynie, tak. Tutaj bracia ostatnio przedstawiali sytuację, nie będę powtarzał. Marek? O, Bo o Bożą wolę w pracy Miłosza, syna Marka i Bożenki. Radek? Jak ma na imię? O Jacka, który ma nowotwór. I też tutaj ostatnio Maciek nas prosił, pamiętacie, z Puław o brata Jarka, który tam też jest w Puławach, kochany brat, który, którego zdiagnozowano nowotwór żołądka. Także też wołajmy dalej za Niego. Ktoś tam jeszcze podnosił rękę. O syna, Beni, Henia, Patryka, pokój w rodzinie. Tam jeszcze z tyłu widzę mu. Tak? Wioletka? Ola? no Ja może umówić, proszę o dobra, o wytrwałość za Karola. Proszę od który jest w okazji Jeszcze w rok roku zostało drogów się odciąć, więc chyba ma lepsze, nie gorsze, ma wszystkimi ten z nim, ja bo mam telefonicznie z nim kontakt, zaraz się na odwiedziny, więc no żałuję do swojej czyny, ale jednak koncepcja prawna musi ponieść, więc, e, bywa też w depresji, więc takiego ciężko ta odsiadka, dosyć wyczułam to w listach, w telefonie, więc proszę Boga o jego wytrwałość, o siłę, o delię, żeby przetrwał tą karę i, w miejscu dla Pudela, smutny dla wszystkich i dla Niego i dla Rodziny. Hmm. Święta musiał też tam spędzić, więc na pewno było Jego przykład. Pamiętajmy o Karolu i módlmy się też o Jego nawrócenie, takie całym sercem do Boga. Karol, znamy go od wielu, wielu, wielu lat i widzimy, że gdzieś tam przeżywa różne rzeczy z Bogiem, ale niestety nie było nigdy w Jego życiu takiego całkowitego oddania się Chrystusowi jako Panu i wiemy, że to jest Kluczowa sprawa i najważniejsza, więc też o to prośmy, żeby Karol będąc tam w tym zakładzie karnym nawrócił się do Chrystusa całym sercem, zaufał Mu, oddał Mu swoje życie. Jeszcze Wioletka prosiłaś o coś? Jak ma na imię? Krzysztof. Modlitwa o Krzysztofa, żeby był wyrwany z więzów alkoholizmu i zwrócił się ku Chrystusowi całym sercem. To jeszcze Paweł? Dwie rzeczy chciał. Pierwsza, moja rodzina, moje dzieci, narodzenie. Wisko się mieszkamy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no tak człowieka przydzielona no, właśnie to też mam problemy z tym osóbem Idea tak, znaczy, to na pewno się i zawsze tak pomaga, a pracę, którą wykonuje, to po prostu no, nie pomaga w tym. Nie znasz no, pracy, to, nie ma pracy, było już ją szuka, a nie mamy z takiej Czyli Paweł prosi o modlitwę o swoje dzieci, o ich nawrócenie i o pomoc też dla niego w zmaganiu z kręgosłupem. Kochani, jak widzicie, próśb jest wiele i to nie wymieniliśmy tutaj wielu jest ich wiele, wiele, wiele więcej tak jak mówimy Bóg je wszystkie zna ale chcę, żebyśmy do Niego z nimi przychodzili zarówno tutaj w modlitwie społecznej razem, a też każdy z nas indywidualnie i żebyśmy trwali w tej modlitwie wielokrotnie zniechęcamy się bo nie widzimy odpowiedzi takiej jakiej byśmy chcieli to jest wielki błąd Bóg zawsze odpowiada. Bóg nie odwraca swojego ucha od modlitwy wierzących ludzi, którzy na nim prawdziwie polegają. Bóg zawsze działa. I to jest ważne, żebyśmy, żeby nasza wiara nie była wiarą w oczekiwanie, że stanie się to, co my chcemy, czy co prosimy, ale wiarą w Boga, który może daleko więcej, ponad to wszystko, o co prosimy, i o co się modlimy. Więc ufajmy Mu, módlmy się już teraz, dziękując Mu za to, jak odpowie. Ja już nie pamiętam połowy z tych rzeczy, a może i więcej już nie pamiętam. Wiecie, że moja pamięć słaba, więc nie polegajcie na mnie. Tylko podnośmy te modlitwy. Te osoby, które tutaj prosiły modlitwę, niechaj je zawołają do Boga, a my wszyscy przyłączajmy się do nich. Zachęcam, kochani, spędźmy jeszcze czas w modlitwie. Panie, ja proszę o Agnieszkę, abyś nad nią imłowo, abyś dobrze do się jej ciała, abyś uleczył to, co powoduje te bóle, te torbiele między kręgami. Panie, prosimy o Twoje łaskawe działanie i pomoc. prowadzenie nas też w dalszych decyzjach. Powierzamy, Agnieszkę, w Twoje ręce, w różnie w zmaganie w o możliwościach. Prosimy o Twoje siły, Twoją łaskę. Proszę też Panie o naszych dzieci, tak jak Paweł prosi o swoje dzieci. Ja też przynoszę ja i chała, już na nas, Panie mamy, naszych bliskich, o nasze dzieci, byś się nad nimi zmiłował. Pociągał u Tobie i radował. Prosimy o Twoje miłosierdzie, o Twoje spawienie. Amen. Tak, proszę się o z górów nie może. Tak, tak, prosimy, tak. w którym to gdzieś postawiłeś to, jak wierzymy. o Twoją interwencję, Boże, Twoją łaskę moją średnią, się, Boże. Tak. Tak. Tak. Twój tak. Święty tak. i pokazał, Boże, to, jest, to, co jest w Twoim Słowem, żeby tam nie był kompromis, Boże, to do na ludzi, ale, żeby tam było zdanie w tym Słowu, Boże. Się, co się dzieje, że zawsze w pierwszym miejscu się dojczy, Twoje słowo, jak jest powiedziane, że kto mnie nie przytary no to Cię, Boże, też proszę. Tak takie może, proszę Cię też jeszcze, o tym czy wiemy, może żeby prowadzić tę pracę i znaleźć, słucham Proszę Cię o Twoje <tusza> działanie. Tak, o, o, o. Się, o, o. Jest, proszę Cię o pomoc. I Proszę Cię o że gdzie jeździmy, Boże, zawsze byliśmy uh, w może finanse Boże, że Ciała jasna jeszcze mm. w pracy też, którą też prosi o Twojego, też może głosić też Twoje słowo, Boże. Dziękuję Ci. Bo, Się, Amen. Amen. Wreszcie Ci, dziękuję nam przy Tobie wygodnie, Boże. Pani Pani, nasz dziecko, Cię, panie, że możemy Pani Pani ja wiemy, jak Pani nie Dziękuję Ci Pani, chcę z naszych dzieci, Pani z naszą rodzinę, panie. że mimo wszelkich okoliczności, że nie dajesz pokój w sercu sensie, Pani, który wszystkim wszelki razem. Dziękuję Ci bardzo. Panie, prosimy o karola w zakładzie aby abyś um, przemawiał do Jego serca, pociągał do Tobie, tak. dał mu pragnienie czytania Twojego Słowa, modlitwy do Ciebie, aby prawdziwie nawrócił się do Ciebie całym sercem i abyś dał mu też um, dobrze wykorzystać ten czas, który tam spędza, żeby wzrastał w poznaniu Ciebie, uczył się dobrych rzeczy, przydatnych do życia, był też świadectwem dla innych o tym, co w tym, co uczyniłeś w jego życiu, co czyniłeś. Ufamy, że będziesz czynił więcej, Panie. Prosimy o innych tutaj z aresztu, z więzienia, innych też mieliśmy kontakt na przestrzeni lat. Prosimy, Panie, byś kontynuował Twoje dzieło w ich życiu, byś ich wyrywał z mocy wszelkiego grzechu, wszelkiej nieprawości, czynnych nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Ale, ojcze, modlę się o wszystkie małżeństwa, a szczególnie te, w których źle się dzieje, w których nie ma miłości, jest, coś, jest jakiś zgrzyt, jakieś niedogadanie bo cokolwiek złego. Proszę ojcze, o uzdrowienie, o pokutę, o zwrócenie się do Ciebie, o pomoc, przemianę ku dobremu, ku. Temu, co będzie chwaliło Ciebie, wywyższało Ciebie. Amen. Tak, Panie, Ci też za wszystko dziękuję, wiedząc, że Ty wszystko możesz, Panie. Proszę Cię, to na spółkę, Panie. No. Dokonał tam, po swojemu, Panie, no. rozwiązał to rozwiązał tę sy ciężką sytuację, no, prosi. często chcemy, czy, czy, ja czy ja się. chciałbym tak, czy inaczej, ale tylko ludzkie myśli, zamiary uprawnienia, Panie. Ty wszystko wiesz najlepiej. Kiedy mm. się ruszy po Ty masz odpowiedź, Ty wiesz mm. wszystko. Panie, dziękuję Ci za każdy dzień. Proszę Cię, abyś mnie z trzech prowadził, mm. Panie. Dziękuję Ci, że otworzyłeś wam oczy, Panie. Prowadź mnie, proszę, ścieżkami sprawiedliwości. tak jak Ty je Panie, Twoimi powodami. Bądź wywyższony Ty, który jesteś. Hanna. Amen. Amen. Ciebie, że Ty jesteś drogą do prawe, do życia, do życia, to do wielkitości, Panie. to Ty nas gromadzisz, Panie, pod swoimi ramionami, jako koszka, kurczę, do Pani, to Ty nas strzeżysz, Twoje ramiona są mm. silne i Mówimy się, pani o tych wszystkich, którzy nie są pod Twoimi ramionami, nie są pod Twoją hałaską, Panie. Byłamy do nich, aby wygnęli do Ciebie, Panie. Amen. Amen. Panie. Amen. Amen. Panie ludzie przynosili chorych i cierpiących do cienia, abyś ich uzdrowił, aby się mogli chociaż dotknąć Twojej szaty, tak, a tak byli zdrawiani. Panie też twoje słowo mówi, że się nad tym ludźmi. Dzisiaj my Panie wysłyszymy, tak, jak nasi bracia przynoszą przed dron swoich znajomych, którzy cierpią, bo mówią, ja nie chcę pani myśleć, czy to są ludzie wierzący, czy niewierzący, czy czy zasługują na to uzdrowienie, czy nie zasługują, to nie jest moją rzeczą, ale Panie dziękuję Ci, że też wlewasz w serce braci i sióstr taką litość nad cierpiącym światem. Tak Panie, by mogli przynosić do Ciebie tych chorych. Panie, w tylu potrzebujących, cierpiących w naszym otoczeniu jest, że nie sposób każdego wymieniać, Panie, byśmy musieli cały dzień tylko wzywać imiona, ale ja wierzę, że Ty znasz wszystkich znasz wszystkie potrzeby i tujesz się dalej. I Pani, o tych, których dzisiaj y, bracia i siostry przynoszą, no. przypuszczą tu, teraz, dzisiaj, o tym się modlę Pani. Tak no. słuch Twoje dotknięcie, o panie o no. pan, Wierzę, że też masz na celu zbawienie duszy, tak, dlatego no. jednocześnie gdy prosimy o zdrowie, o uzdrowienie. To przede wszystkim też Dobra, o, o życiu wierzchnym. Amen. Amen. Amen. Ja, nie, panie, panie nie. Nie, Amen. Nie, nie. dla życia moich o Nie, nie. Nie, nie. Nie, Pani ma problemy na pracy. Pokażę, panie, że na tak, Nie, nie. Panie nie. Nie, na Nie, nie. Nie, nie. że ma nie jestem jeden z szefów właściciel wszystkich panien amen, amen. amen nadzieją spada, które nasze nasze programy. W tym dniu, w dniu, w dniu, w dniu, w dniu, w dniu, ogromną dniu, że dniu, w dniu, w dniu, w nie w dniu, w dniu, w i naprawdę to przekracza takie nasze rozwiązania. Tak bardzo ci proszę, proszę o tym pracować. Pamiętając właśnie na te różne środowisko, tak bardzo ci proszę, abyś pomógł, może modlić się o potrzebujących, pomógł, może patrzeć w swoim środkiem, gdzie pyta może na, na tych, którzy spolują, na tych, którzy cierpią, na tych, którzy są daleko Boże Panie Jezu, ale też na siebie nawzajem, na brata, na Boże, na męża, na męża, na, mężu, na dzieci, tak bardzo potrzebujemy tego spojrzenia, tego serca Bożego, w naszych sercach, tego. że mamy Ducha Świętego, bo po ludzku Boże, że jesteśmy daleko od tych Bóg, naprawdę bardzo proszę Boże Panie Jezu, o moją mamę, o Pani. Tak dziękuję Ci Boże, że też że się z tego miejsca, takiego braku kontaktu, braku w by... ogóle porozumienia się i że mogliśmy wczoraj tak być mamy i... i spędzić z nią czas i tak bardzo Cię proszę Boże, też abyś otworzył jej oczy duchowe, abyś może dał jej się poznać, tak jaki jesteś, jedyny prawdziwy żyć Bóg. Tak naprawdę Ci proszę Boże, abyś uwolnił mnie od tego zniewolenia. Mam niechęć, że się odwrócę do tego, co jest bardzo mego miłością, mocą, sercem i za wszystko Ci Boże dziękuję, za wszystko co czyni Boże, za wszystko, tak, co tak. ponad naszą wiarą, ponad naszymi się nami. że Ty wyprzedasz nas, bo daleko dalej wszystkim. Bądź uwielbiony bądź, bądź. wielbi tak, w imieniu Jezusa Chrystusa. I tak proszę Ci też Boże o wszystkie nasze dzieci, mm. te, które mm. pojeżdżają się z Tobą. Są mm. tak, od ciebie, które są daleko które się, które mają różne, różne takie swoje, nie wiem, jakieś bariery przed mm. Tobą, Boże, czyli przed w związku ze zranieniami, jakie mają. Nie wiem, Boże, ale ty wszystko wiesz, mm. tak bardzo Cię proszę, Boże, o wszystkie nasze dzieci, abyśmy mogli całym domem Boże, w tak, sobie, służyć Tobie, Boże. Na serca, to wszystko jest możliwe. Amen. Panie Jezu, ja cię też proszę, o te wszystkie niewypowiedziane, Panie, troski, które na sercach mamy, Panie, abyś się dotykał tych spraw, Panie. Aby przede wszystkim w sercach naszych, Panie, gościła to myśl, że. Nieludzka pani, ale Twoja pani, że to dla człowieka rzeczy są niemożliwe Panie, ale dla Ciebie wszystko jest możliwe. Proszę Cię Panie żeby ludźmi modlitwy Panie, zaufania Tobie pani, ucz modlić pani, Panie do Ciebie, ucz przynosić Panie wszystkie troski i ucz paszyć na Ciebie jako na tego, który Panie gdy otwieram to i nie zamknie, Panie zamykasz, to nikt nie otworzy. Panie jesteś, przepadam, że Chwała Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Jak zwykle zachęcam do jeszcze pozostania, wypicia herbatki, kawki, zjedzenia ciasteczka, jeśli jest. Cokolwiek tam jest na stole, to tam pomaga, a jak nie ma, to też nam to nie przeszkadza. Nasza społeczność się nie kończy w tym momencie, jeśli nie zdążyliśmy się z kimś jeszcze przywitać. Mamy tutaj dzisiaj między nami młode małżeństwo z Gdańska, Pamiętam, że syn ma na imię Stanisław, a tata Sławek, tak? A mamy zapomniałem. Asia, ok. Będę się starał zapamiętać. Także cieszymy się, że jesteście z nami. Zachęcam też do poznania się, przywitania. No Jest z nami też tutaj siostra z, z naszego umiłowanego zboru w Ciechanowie Małgosia także czasami też nas odwiedza niektórzy znają, niektórzy nie też zachęcam do zapoznania się z Małgosią dziękujemy i też przekazujemy serdeczne pozdrowienia może właśnie jeszcze ktoś z was ma jakieś pozdrowienia to przekazujcie Dorotka i Adam tak, byli tutaj w zeszłym tygodniu mieliśmy okazję się widzieć, ale dziękujemy Jagódka? Chwała Bogu. Także też pamiętajmy o modlitwie też ciągle, o tych, którzy wiemy, że są czy złożeni chorobą, czy przeżywają jakieś problemy. Dostajemy te różne sms -y z prośbami. Starajmy się pamiętać o te osoby, modlić, przynosić je do Boga i dziękować Bogu, kiedy słyszymy, tak jak tutaj, odpowiedzi, że wnuk siostry Basi, czy tam syn, doświadczają faktycznie Bożego dotknięcia działania pomocy. Chwała Bogu.